Witam na pierwszym Gra Akademiku. Jest to nasze pierwsze inauguracyjne spotkanie. Mamy nadzieję, że przerodzi się to w takie cykliczne spotkania, na których będziemy rozmawiać na różne tematy powiązane przede wszystkim z grami komputerowymi, chociaż nie tylko. Wydaje mi się, że będziemy też zahaczać o różnego rodzaju inne tematy powiązane z grami. Będziemy się zastanawiać może trochę nad nowymi mediami, może trochę nad relacjami gier do innych właśnie mediów. Dzisiaj, z racji, że to pierwsze spotkanie, to dyskusja taka trochę wprowadzająca. Zastanowimy się w ogóle nad miejscem gier w naszej kulturze, na tym jak, jak możemy je postrzegać i, i jak dyskursy o grach istnieją w naszej kulturze. Ja nazywam się Marcin Chojnacki, jestem studentem kulturoznawstwa, jestem redaktorem portalu Świat Gry i pomysłodawcą, i współorganizatorem projektu Grakademia. I oprócz mnie dzisiaj będziemy, będą się zastanawiać Sonia Fizek, Technopolis, Maria Garda, doktorantka z Uniwersytetu <grym i> Ułocnego. <ułatwiały> <grym i ułatwiały> Fantasmageria, Piotr Siemaszko, firma Checkpoint i Artur Janczak, portal Atom. I takie pierwsze wprowadzające pytanie do każdego z Was, kiedy ostatnio mieliście okazję usłyszeć w mediach i zaznaczę, że nie w mediach, które skupiają się głównie na grach, jakąkolwiek pozytywną wiadomość na temat gier, czyli, że nie wiem, że coś się udało, że, że coś jest atrakcyjne, coś ciekawe. To istotne, jaki był przekaz, wystarczy, że chwalili? No, wystarczy, wystarczy że, że chwalili. TVN strasznie ich chwalił, ale impreza była do dupy i to totalne zrobił jest na rok coraz gorzej Kupują mm -hmm. potężne pieniądze w to, z roku nawet więc coraz gorzej Zresztą z 2011 roku też się wygląda moja grupa facebookowa Starcraft.pl -y, Starcraft. mm -hmm. Gdzie aktywnie zaczęliśmy działać, jest nas 230 osób Do dziś tworzymy, w Łodzi się nigdy to nie udało, ale po Polsce w Krakowie naj, najbardziej tworzymy warcrafty Ostatnio zrobiliśmy w, w Wrocławiu warcrafty no miarę, no. Dach, plakat. Są, tam, są tam tacy, ludzie, m.in. Nic w tej grupie jak Zet, Mordyn, Biegłem, tak są, znaczy no, w drugiej typowi z typowym mhm. start jak Na Jakieś inne? Ja jeszcze I nie Katedra Info Dominić, Minawalińskiego <coughs> się, jak to biznes, piękny biznes jest z słodkiego Dosnący. Nie wiem, jak to dalej przecieć. No a tak, ale pod, pod tym kątem to może chwalą, tak, że, że można dużo zarobić na Ale w, w, w, w, w kontekście chyba by bardziej chodziło ci marszom takim, czy gry są pożyteczne, bo mam wrażenie, że dużo się słyszy. To chyba jest coś, co słyszymy od zawsze, że gry uzależniają, że zabił, no, bo grał w, nie nie w wiem. Call of Duty. <laughs> Zresztą. A w takich a nie pojawiają się zazwyczaj reportaże, gdzie naprawdę się pokazuje, że gry mogą mieć jakąś wartość edukacyjną. Nie, tak no, na poważnie. faktycznie nie pokazują. Zresztą przed WCG TVN bardzo jechał na konsolę pokazywał zgrodnienia jak to się na tym, podczas podczas i ciekawe jak jak za piętnaście godzin to mnie mylędy... też 5... 5... 3... 4... to... w pracy w słucham ja nie to nie, ma czegoś takiego u nas no, w Polsce jest chyba najbardziej, bo to zależy jeszcze w którym względzie, czy mówimy o, o, o mediach zagranicznych, czy mediach w ogóle na świecie, czy mediach polskich? Się nie, nie mediach polskich, Polski. skupmy się, mieszamy. Jest jeszcze, przede tak, wszystkim, taka prawda, właśnie pytanie się nam się przypomniało, że całkiem niedawno, może pół rok, hmm. roku temu, y, pamiętam, że dzień dobry taką poważny wywiad z Sotarem. Mhm. który też się wypowiadał może nie tyle na temat samego co doszło do yy, polskiego Giełdębu, mhm. yy, że to jest, że to jest ten, na, na, na w y, na polskim rynku, że to, to ten rynek się zaczyna rozwijać mhm. i w Polska zaczyna być znaczącym graczem. No, no właśnie, wszystko jest tak jak również od tej lewe. strony ekonomicznej, a, a nie ma w ogóle się nie stawia gdzie w tym samym szeregu co książek, filmu, prawda? Nie mamy jakichś spotkań autorskich z twórcą nowej gry RPG, prawda, i mm, spotkanie z artystą, prawda, tutaj jakieś no, no, powoli, nie takie już bardziej kreatywne, że flałac, Ale no, to, czy... One są od dawna kreatywne, Ciągle. tylko żeby tutaj nie się wszyscy, zmieniło. Nie no, wszystkie, Niestety nie w Polsce, nie w Polsce. A co, ale w zagranicach już tak, tego za bardzo nie ma. Znaczy ty mówisz o spotkaniach z pojedynczym artystą, który robi coś. ale I nie bym tak widzę, że tak, tak. studio deweloperskie, 100 osób i one... Nie, ale nawet nie chodzi chyba o to, czy się kogoś przyprowadza czy nie, tylko taki poziom świadomości i poziom dyskusji. U nas, dla, dla nas, dla ludzi, którzy grają w gry i nam, nam ten temat jest bliższy, to myślę, że to też jest jakby... No, na inny poziom, powiedzmy, wkracza ta dyskusja, ale dla ludzi, którzy nie grają, no, dajmy o to moja mama. Nie wiem y, skąd, ale pewnie gdzieś jednak z mediów bo ja tego nie śledzę, więc, więc nie wiem, jak często są jakieś negatywne przekazy, ale jej gry kojarzą się ewidentnie z jednym i prawdopodobnie większości z naszych z mam. Z, marnowaniem czasu. z zmarnowaniem czasu, z uzależnieniem, z przemocą i tak dalej, więc jakby skąd się to pewnie bierze. A nie kojarzy się, nie wiem, z tym, że przecież gry strategiczne to istnieją, to już nawet no, nie mówimy o grach komputerowych, tak, ale z tym, że rozwijają wyobraźnię, z tym, że rozwijają jakieś tam umiejętności, yy, podział uwagi, no, mnóstwo rzeczy przy okazji. Z tym się, to jest dopiero gdzieś tam, jak się zwróci na to uwagę, A pierwsze, że to jest uzależnienie, to jest po prostu taki... Bo to jest Słowo jakby jedna warstwa to są to, to już telewizja informacyjna i wiadomości to jest to, to jeden z takich przekazów, które najczęściej oglądamy w telewizjach. Natomiast ja nie wiem jak jest w telewizji polskiej. Ale w, w, w przypadku um, Zachodu, tam mamy do czynienia z czymś takim jak e, swego rodzaju oswajaniem e, kultury. A To mogą być Stany Zjednoczone, to może, to, może być Wielka Brytania. Generalnie m, w takich wielu popularnych serialach, które też znacie i oglądacie albo ściągacie, albo oglądacie na różnych, na różnych, e, w ramach różnych usług, jeśli chodzi o telewizję, mm. typu, nie wiem, How I Met Your Mother, to Scrubs. Mm -hmm. jakieś, jakieś takie bardzo popularne seriale komediowe, Tam, m, się, zwłaszcza, zwłaszcza w How I Met Your Mother, tam się, tam się okay. przemyca co któryś sezon, praktycznie chyba wszystkie konsole są. Zaczyna się bodajże od Nintendo, potem jest pierwszy Xbox, Xbox 360, PlayStation. To jest, więc to, może to nie jest tak bezpośrednie. nie ma na przykład, że jest jakiś jeden odcinek o Xboxie. Ale to jest jakiś element, ale, ale, ale, ale to, jest, to jest oswajane na tej zasadzie, że to jest zwykłe, że to jest normalne, że tutaj są... No, że u nas się pojawił film. film, w ogóle bardzo ciekawy swoją drogą, sala samobójców, ale niestety, ja nie mówię, że miał być pozytywny, bo on był tym, o czym był i, i mnie się bardzo podobał, ale dla znowu dla osób, które nie siedzą w no tym... To jest niszowy film, Uważam, że nie wszyscy... Ale nawet nie jak ktoś na masę, zobaczył, że... ktoś kto nie gra, to by znowu pomyślał świat wirtualny, świat zły, świat uzależnień i, i jakichś chorych relacji międzyludzkich. Dlaczego tylko patrz, nie patrzycie na to, że u nas nikt, kto produkuje te seriale nie chce licencjonować tych konsol, nie chce wdawać się w rozmowy z wydawcami. Bo jeżeli właśnie Foim czy model robią Cameo, Xboxa albo czegoś, to oni pewnie rozmawiają... Z Microsoftem czy już no być do serialu jasne, możecie konsola trafia do serialu. Natomiast u nas przypomina e, mi się motyw bodajże z klanu, czy z czegoś tam, z jakiegoś na dobrej nazwy. No z telewizji polskiej. E, był chyba motyw, że jeden z bohaterów dostaje konsolę na gwiazdkę. Jaka to jest konsola Podróba Pegasusa, nazwana zupełnie inaczej, jakieś pudełko sklejone w dwie minuty w pęcie. Nie chce im się brać tego, co już jest na rynku, tylko łatwiej jest im stworzyć jakiś, e, jakiś fikcyjny produkt i go po prostu wstawić, że no niby gra w gry, ale tak naprawdę nie, nie ma tego oswajania. A no tak tak... bo w się jakiegoś, dla... Ale to nie było tylko w serialu Rodzinka P. No, no, no, no, no, no, no, no, że. no, no, no, to no, no, dwóch takich sklepków, nie wiem, tam grał, jeden miał, miał konsolę, pada, padał, to jest jeszcze drugi od tych zboczekali tak. w gry. Tak, ale akurat w serialu Rodzinka.pl jest pokazane, że grają na tych samych padach i cała rodzina. to też jest normalne. Oni grają, synek siedzi, wyścigi mianowicie. jakieś na pewno lokacja produktu, czy to nie było. Nie, nie, nie, nie wiadomo. Po prostu, bo z takiej perspektywy, że to były pady, wiadomo, że coś jest na telewizorze, synek sobie tam gra, mama wtedy podchodzi i wspólnie grają Ale jednak jest to widać, że to są dwa dual-shocki. Czy Przynajmniej, no chyba że kable udzieli. A, no, tu jest, tu jest. Ale jest. I widać to jest normalne, że ma matka dołącza się do syna do wspólnej zabawy. I to jest normalne. I potem przelatują dalej. I to się tam co jakiś czas pojawia. Innym razem jest sytuacja. Tylko, że któryś z synów gra na komputerze. I było pamiętam i było. I był wymieniony tytuł. To był Heros szóstka. A przecież w ogóle tam był plakat Assassin's Creed. Tak, a jeszcze tak. Tam, dokładnie, tam więc tam, przynajmniej to jest chyba pierwszy serial, w którym to jest takie normalne, u nas, mm -hmm. czyli u nas też się to powoli zaczyna. Tym bardziej, że właśnie, jeżeli są takie sceny, że nawet tym rodzicom przeszkadza, że oni długo się tam przy tym komputerze, to nie pada, a jesteś uzależniony, tak, albo tak. już jesteś spróbiony. Tylko, jest schodzi, tylko no jest... Przestań już, za długo grać. Przestań tak, tak, ale może dlatego, względu, że ten serial jest troszeczkę taki nad... bardziej naturalny. Potem... On jest formatem amerykańskim przede wszystkim. Tak, on że oni się to zachowują tak, normalnie, a ja nie sposób. jak oglądamy jakieś tasiemce, ja tak inne och, O matko boska, co się to stało, coś ty zrobił? Nie masz, nie to normalne to słowa to padają, ojciec się kłóci z synem, ten mu trzaskać drzwiami w ogóle, ten ojciec no, do syna no, powiedział, a spada i no. Już co, Można nawet to jak powiedzieć to jak powiedzie człowiekowi, który gry nie widzieli, w nie grał, co to jest gra? proszę to, to to, to, to, to, tak, tak, tak. Myślę, że to, to, to byłby problem na zupełnie osobną debatę, jeżeli nie, nie, nie, na, nie na cały cykl debat, ale trochę nam tutaj z, do, z jednej strony właśnie by było dużo wypowiedzi, że jednak mimo wszystko w tym dyskursie publicznym, a to gry są atakowane, że zwłaszcza w mediach. A może jednak jeszcze bylibyście wskazać jakieś pozytywne aspekty, Piotr? widziałem taki telewizji, to był artykuł, czy artykuł, reportaż. Oczywiście było minus, minus, minus, minus, ale był jeden plus, że gry pomagają osobom Alzheimera i minus, minus, minus. To był ten reportaż, że wszyscy objechali i znalazli Tak, tak, tak, to dosyć grosna. To skakowała się takie krwawe sceny z sceny, czy jakieś ucięte jakieś rozmowy, jakiś takie A i wtedy, że pomagają tak, to, tak, to jeszcze tak, to był tak, reportaż, ale w uwadze <grym> się wybrali do siedziby CD Projektu. I tam praktycznie reporterka no za dużo nie mówiła, tylko no wypowiadały się osoby z CD Projektu. No i e, wspominali o pozytywnych aspektach gier, jak się tworzy, że to jest właśnie kreatywne i tak dalej. No a co z tego, jak koniec reportażu skończył się tak, że no to może pan pokaże tą grę, no okej, okay. pani tam. Reporterka mnie ogarnia no i mm. się tylko zapytała, co tu chodzi o zabijanie? <stowiązYou> to, to, taka mentalność jest po prostu. No, ja rozumiem, że w no w dużym stopniu chodzi o zabijanie. Ale to no, jest nie. Tak, ale no. Czy to, to jest część jakby... I Jak ktoś to nawet obejrzał, to nie, nie zna się na grach, nie interesuje się tym, ogląda, ogląda, chodzi o zabijanie, o zabijanie. Ale właśnie to też jest zmienia, część, część, część problematyki, która przeżera ten biznes, że właśnie. E, e, I to jest problem również na gruncie akademickim, z którym do tej pory nie, nie jesteśmy się w stanie za bardzo uporać. E, jak zmienić tematykę gier? żeby ona była równie frapująca co zabijanie, Jest bardzo duży problem żeby znaleźć taką czynność w grach, która byłaby równie fascynująca i wciągająca. No, przecież Tetris nie było zabijania. No Tetris nie było, ale to jest ja, to nie mówimy o grach typu taki znaczy najłatwiej by mu, trzeba by było na przykład, jeżeli chodzi o szkołę, to można by było jakoś tam przeniknąć, w zależności od danego. myślę, w sensie, że to jest głównie e, na problem FPS-ów, prawda? FPS-ów nie ma. No, na przykład, jeżeli bez chodzi bez o muzykę, to można, można by przedstawić to, to, to, to jest doświadczenie graniczne to jest po, jest po prostu I pokazać tam, to się gra. To w codziennym życiu. No, jakieś tam historyczne, ale są chyba tworzone też specjalne gry. Cały sektor, w którym tak ostatnio też wspominaliśmy, Atlotainment. Ja myślę, że bylibyśmy tutaj w stanie, nie wiem. Wymienić wspólnie setki, jeśli nie tysiące różnych tytułów, które właśnie nie opierają się na zabijaniu, nie opierają się na przemocy w ogóle. Eee, więc z czego Waszym zdaniem wynika ten problem? Że ludzie cały czas jednak mimo wszystko atakują gry, mimo że nie znają się bo na nich, że Bo się, że są te, gdzie się, że yy, Może inaczej, bo yy, samo że są też nie jest, yy, że to, że gra się zabija, nie że że bo yy, w filmach też się ludzie mordują, w książkach też się ludzie mordują, więc to też do końca. przypominam mi się, y, też reportaż też w uwadze, ale poświęcony y, Filipowi Głowskiemu, y, znanemu jako NEO, czyli jednego z najbardziej znanych graczów kontrastrajka. Y, czyli No Man Omen, gracza, czy, gracza, który żyje z zabijania. Y, I ten cały reportaż był pokazany w bardzo takim ciepłym tonie, że można rzeczywiście nie tyle czerpać z, z gier przyjemność, można w ten sposób się rozwijać, można z tego zarabiać pieniądze Miałem bardziej używam z tego reportażu, ucząpił takie ujęcie, gdzie było pokazane właśnie jak cała rodzina Neo siedziała w jednym pokoju i razem grali wszyscy CS-a Ojciec, matka, siostra, droga, brat, dziadek, wszyscy nie, Tak to wrócę jeszcze do Twojego pytania, to no, może po prostu wynikać z tego, że właśnie gry nie są uważane za coś normalnego, za taką część życia codziennego, bo hmm. wróćmy jeszcze na chwilę do tej Ameryki tam cały czas wśród normalnych reklam telewizyjnych masz puszczone reklamy gier non stop są jakieś reklamy jakiegoś Black Opsa, Assassin's Creed a. nawet jeżeli jakaś starsza pani siedzi i tylko ogląda telewizję i ogląda te reklamy no to ona widzi te gry, ona się powoli z nimi takiego utożsamia w Polsce nie ma żadnych reklam gier. nie, nie gier. pojawiają się, gier, się tak reklamy znaczy Ubisoft wypuszcza coś tam od czasu do czasu ma, czasów, ale... Nie, to, nie, nie, no, nie ma, nie jest to takie zauważone tak, to jeszcze wykorzystam okazję, żeby sobie pojechać po Nintendo, że za 10 dni wychodzi Wii U i nie ma żadnych reklam i nic z tym nie robi. Ale jeżeli chodzi o Polskę, to nie. Myślę, że się zmieni wtedy, kiedy urośnie nasz rynek konsol jest po prostu bardzo mały, tak? Może tutaj tak. takie pytanie jest nie na miejscu, jak zapytam, kto ma konsolę, bo się może okazać, że że dużo osób, ma, tak? Ale To nie jesteście miarodajną grupą, jesteście grupą no. kontrolą. Ale, ale myślę, że większość osób u nas jeszcze jest taki model, że gra na tak? bo po prostu nas, Polaków, że Polska jest krytycznym rynkiem, który Tak, właśnie, to jest świetnie. Pierwszy krytyczny ale Każdy musi mieć komputer, więc to jest maszyna tak. wielofunkcyjna. Znaczy, to jest taka mentalność, komputer na komunie. Nie, tak. tak. tak. nie Ja nie wiem, czy to jest mentalność. teraz to, to, to nie, bo to za mało. Tak. Nie, to już za mało. Teraz konsolat, skuter... To jest powód ekonomiczny. Tak, na przyszłość. Ale recenz jest wszędzie o to. Pracy domu. No, chociaż tu bankomat, no, tak. bez komputera, się to jak, jak wiesz. Ale jesteś do komputera, bo po prostu Ale my mówimy z takiego pułapu. PC jest wszędzie, ale ostatnio, przyznam się, latem wychodzę, gram w koszykówkę na tak zwanych ośkach, na oglikach, więc robię sobie wtedy taki mini-case study. I miałam przyjemność grać z, przy z przy tak z case study. Powinnam się nie, nie wypowiadać, bo pisałam ostatnio w Technopolis tekst, jakie, coś coś, jakie bezwordy są na topce. Więc zapisujcie wszystkie anglicyzmy, na których używa. W każdym razie jeden jest. Jakiś uczeń szkoły liceum. Przyznał się bez i bardzo... Zapytam go, czy mógł, chciałby kupić do niej kilka gier, bo mam do sprzedania. On stwierdził, że może by chciał, ale jak on ma komputer, który, który jest taki, że żadnej gry po prostu nie uciągnie. Mm -hmm. Więc co z tego, jak jesteśmy też rynkiem PC, To po prostu nie każdy by też nawet w na tego. Komputer, do to jest kwestia o i tego, że się go nie modyfikuje, tak? Hmm. Bo to już odchodzi od samego człowieka. Jak bardzo o tak tak masz no, chociażby z samochodu, no to jest samo. No nie to wiem, to, może jakby by On pensę. by dbał, jakby. Ale jakby Nintendo się, nie. się pojawiło, to byłoby łatwiej. Bo oni mają jednak tak, takie produkty 17, typowo 17. rodzinne. Jak mhm. oni reklamują, teraz nie pamiętam, bo ja nigdy nie mogę mhm. tu do nazwisk, jeżeli chodzi o DS-a. Mhm. Kto reklamował? Kto i z, a, nie, nie, z, a, aktorek na przykład. Pamiętasz? Na, na desie też grali, tak, tak, ale to jest taka i, i, ikona nie, na przykład. Ale na, jakby u nas była reklama nawet Borys na Ale na przykład? Nie, już nie było Ale nie, nie, nie, nie. ale, nie, nie, nie. ale nie, nie. dla takiego odbioru, ja jakby on by to patrzył nawet jest. taka przeciętna. Osoba, która się nie interesuje grami, by zobaczyła, że ci aktorzy właśnie są w tych reklamach, grają dla nich, to jest normalne. To jest jakiś przekaz, bo no dobra, wyjdzie ktoś tam i sobie gra. No dobra, no jest tam jakiś dziwoną, gra sobie w grę i trzeba będzie. Niech no, jego świat w ogóle. No, ale oni zobaczą w telewizji, że to jest osoba, którą widzieli już ileś tam razy. I ona mówi, że to nie jest takie złe. Każdy sądzi tam jak mówią w telewizji, że o matko, a ona z tego nie ma. Ale, Ale czy, czy to wynika czy to ani, z, po prostu z tego, że y, gracze są za małą tagę tam w Polsce? Po prostu, co, to co, pacz, nie, właśnie co? Właśnie nie tylko uwaga, trzeba się zastanowić na tym. Gije, że płacę. jest, że nie jest polski <susen> <rady. susen> <susen> gracz. Każdy wiek, że nie ma na rekordach. Siedlnie lat. Dokładnie, jest siedlnie, a w wieku graczy to jest 30 lat. W Polsce jest by z z takim typowym z graczem w gimnazjum gimnazji. Ale nie wiem, ja wiem, że jest na pewno zacząć badania, bo nie jestem taka nie Łatwe Łatwym przykładem mogą być nasi klienci w no, no właśnie, nie są dzieci. Dzieci to jest najmniejszy odsetek. gimnazjum tak samo. To są osoby, z reguły, które już zarabiają i na nie stać na te gry. Dzieciaki dostaną od rodziców, one przyjdą, będą milion razy. Z rodzicami przyjdą też na jakiś czas, ale. Nie ma lepszego biznesa. Czy mi się tak. Bardziej free to play jest dla. No dobrze, ale na początku jakieś rozpraszacze, to jest, że się pojawiały tyle rzeczy, jakie jaką macozo ważne, że tej gry na Tego to się nie ma. ale to już pomijmy, pomijmy może kwestię piractwa, ale Piotrek zaczął coś mówić o reklamie. Na początku Wiele osób wspominało o tym, że, że rzeczywiście, że jeżeli mówi się o tych grach, no to idą, idą za tym pieniądze, idzie jakiś polski sukces typu Wiedźmin, czy nie wiem, tam Sniper, Dead Island i tak dalej. To wtedy to się staje ciekawe. Dlaczego w takim razie to się nie przekłada na reklamy, które no tutaj w większości no osób mówi się, tych jest hmm. To jest tak. ten największy problem, jeżeli na przykład Nintendo zaczęłoby w centrach kampowych stawiać tutaj na z Wii, powiedzmy tam przez parę dni, że rodzina może sobie przyjść do centrum handlowego, zrobić zakupy i pobrać przez na Wii, to sprzedaż... Tego, słuchajcie, bo to nie, nie, nie, nie, nie skreślajmy od razu Nintendo i tego, bo z tego co się dowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu czy znaczy Nintendo, może no, być też Microsoft Ale właśnie Nintendo, w to, to, bo to jest bardzo ważna informacja. Praktycznie każdy supermarket, hipermarket będzie wyposażony to, to jest, to jest, to jest, w ciągu kilku dni, tygodni to to stanowisko to Nintendo, w stanowisko Nintendo, Wii U. specjalnie To jest oficjalna informacja. Zresztą rozmawialiśmy z osobami, które składają te stojaki, więc... Więc będą na pewno. To może być właśnie dobre kroki. Nintendo jest inaczej, bo Nintendo jest bardzo dużo, pracuje na tym kiedy Stany Znoczykrały w Mario, kiedy cały, cały świat grał Mario, to nas stali w kolejce po kiszkę yy, okay. no, no od czegoś nie, no to może nie było tak wielkie, ale, ale było, bo jednak chłopaki z CD projektu, od czegoś zaczynali. Tak, ale by to znowu trzeba było... Czy, pewnie mówimy, wiadomo, że generalizujemy, tak? Zawsze, zawsze jest ktoś kto miał, skądś tam... Ale na pewno nie było tak, że faktycznie... Gdzie u nas w latach 60 ludzie wiedzieli, czym jest konsola... Nie, żeby pamiętała, ale... Konsola, konsola Odyseja na przykład, kiedy tam... 70 no nie... e Ale to do tej pory ludzie nie wiedzieli. Nie nie no tak, ale chodzi o to, że tam ten rynek wcześniej się zaczął rozwijać, bo też... Po prostu system, tak? tak sprawa, że nie sobie ale sprawa nas nikt też wcale tak łatwo nie było, też się tak od razu od, nie, nie przebiło. Tylko, że my mamy taką lukę i musimy nadgadać. Ale, no, jeżeli no teraz tak przed tym poziom asymilacji, gdybym jest tak powolny. Bo media growe chciałyby już być na tym poziomie, co jest Ameryka, a tymczasem cały rynek jest tak. 10 lat za Otworzył się teraz Eurogamer.pl, zobaczymy, no czy z tego wyjdzie, Tak, to Ale, ale nie jak, nie jest nie, nie, nie jak jest przełożenie ceny no, gry oh, na, na konsolę? Tak jak tak, się to w temacie, tak. jak się No ale to się przez wyposzczędności, przez nic innego. Tak, to, jak jak nie tak, tak. To, ale to ty, tak samo wydawcy traktują. Ja Ja nie znam żadnych badań, ilu jest graczy w Polsce, mówiąc szczerze. Milion na pewno gra w no tak, to wiem, to jest, jest nas milion, to pewnie. No, okay. no, ale, ale, pewnie nie ale, chucze, no, które miejsce zajmujemy w Europie. Może? Mhm. To by było ciepliwie. w Europie. jeżeli chodzi o Na pewno pierwszym miejscem jest Wielka w. Brytania. to Było podane, że na pierwszym miejscu było to w Stambule, jesteśmy z Europy. No oczywiście, że moment. tak. Jest e 4 no Bo to jest prosta gra, znaczy prosta. Można się odpalić na prawie wszystkim. Na komputerach sprzedażyła w sześciu latach. Lat. Tak, no, no, tak, tak samo tak. jak LOLa. I dlatego jest właśnie popularna, bo jest za darmo tak. i można się odpalić na wszystkim. A, A to, że dużo się ma To jest mhm. rozgraniczenie ludzi, którzy grają zawodowo i casualowo. T tego się nie da, tych świat 20 się nie da połączyć Znaczy też, to jest Tak, jest z takim połączony? To jest nie to bo Tak czy też... tak umierają, wcześniej czy później Mamy chociażby przykład tego, że Starcraft wytrzymał 14 lat Tak? No. Tylko dlatego, że Blizzard trzymał serwery ale, ale robią nie nie tak. Ale to, nie musieli tego robić, bo tak im się udało Cały czas dotują CS też wszyscy myśleli, że będzie trwał po wieki A już powiedzieli z 1,6 włączymy. Już kasa do, do zarządzienia. Tak, więc. z 1,6 już kasa poszła, przechodzimy na Global Office. I jedziemy znowu. Staw kawysyka był, z pieniądze były i jedziemy dwójeczkę. nie 1,6 Ale został usunięty z najważniejszych, z największych imprez świata. A to już wystarczy, to jest pierwszy prąd. Dobra, okej. Intel Extreme Masters. Tak, to I zostało no, usunięte. Chociaż jest tydzień tak? Roku. No, no to je, powiedziałem, że rezygnując ze Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbym przejść dalej. Dobra, to na chwilę przerwę. To podsumujmy to trochę. Pojawił się już wątek graczy zaangażowanych i graczy okazjonalnych. Ehm, tutaj, nie wiem, być może tak jest, że ten świat mediów traktuje trochę tych graczy zaangażowanych jako tak, nie wiem, jakąś osobną subkulturę, chociaż wszyscy dobrze wiemy, że, że to tak wcale nie jest. Ehm, Ostatnie lata możemy zaobserwować, że jednak mimo wszystko no, te gadżety są drogie, konsole są drogie, ale mimo wszystko są łatwo dostępne. Mimo wszystko, tak? Zakładam, że nie wiem, chyba wszyscy, którzy tu siedzimy, mamy jakiś telefon komórkowy, a w telefonie komórkowym jakieś gry. Ja nie mam z tym. No dobrze, no to jest jeden wyjątek. Jakiś komputer też, tak? Ciężko mi jest uwierzyć, że te osoby, które robią jakieś materiały, które atakują gry, czy atakują gracze nigdy w życiu w zupełnie w nic nie grał. Czy w ogóle możemy przyjąć, że w dzisiejszym świecie, kiedy gry są czymś zupełnie normalnym, są zupełną rozrywką, jak, jak, nie wiem, jak czytanie książek, czy jak oglądanie filmów, czy jak słuchanie muzyki, tak? tak? jest powszechną rozrywką. Czy w ogóle możemy mówić o czymś takim, że ktoś jest nie graczem, jak uważacie? A ja wracam nie, ma, nie zawsze jest tylko gracz. Ogólnie ja, tak. ja bardziej uważam, że to jest kultura gikowa. Hmm. zależy jak to nazywać, bo zazwyczaj jeśli ktoś lubi grę, to lubi dobre, dobre filmy odejrzeć, fantazy czy nie, czy science fiction lubi darmą książkę przeczytać i lubi, czas, mówi, czas to robi marge, czas to robi anime i to to to to się łączy, prawda? To, tak? To tak, tak, ale, ale... przecież jedno nie wyklucza drugiego, bo... prawda? Chodzi mi po prostu o to, czy możemy wskazać takie osoby, które w ogóle odżegnują się od jakiegokolwiek grania Czyli nie na telefonie, nie na konsoli, nie na komputerze, nie wiem, nie na czymkolwiek, tak? Nie w pracy na przeglądanie. Nie w pracy na przeglądanie. No, chodzi o to, że tak niektóre osoby pomimo tak tak tego, że tam czupają te krówki w Farmville hmm. farm, czy coś, mogą uważać, że no okej, okay, to jest w porządku, że ja siedzę zaraz pracować, to tam nie wiem, zbieram żniwa czy coś tam. Ale ludzi to jest zupełnie inna gra, w to w co ja gram to wcale nie jest taka sama gra, ja wcale nie siedzę i nie zabijam ludzi po prostu się alienują od tego, że uważają, że casual to jest taka ich strefa komfortu znaczy może też trzeba podejrzeć do tego, że tego że inaczej w sensie do samego określenia jakim jest gracz na, moim zdaniem gracz jest, to jest stwierdzenie na równi z e, meloman albo muciążkowym mm -hmm. no już nie, już, już, właśnie nie, nie, nie, już nie. nie, to, są znaczy, że, nie. to, znaczy to jest czyta jakichkolwiek jeżeli przyjmujemy, że, że gracz to jest osoba, która gra w cokolwiek no to rzeczywiście, ale.. Ale słuchajcie, ja bo nie możemy jak... wychodzić z takiego punktu, bo jak zgodziłabym się z tobą, jeżeli mówimy o grach, y, takich załóżmy jak tak, Call of Duty czy Wiedźmin, gra, które trwają po 40 i więcej godzin, grach, Call na których trzeba. Dosyć to, gra, to jest innego rodzaju gra, Ale chodzi o to, że trzeba jednak się w tę grę zaangażować. Nie no tak da, jak w no grach, o których ty wspomniałeś no akurat się właśnie te, osoby, ale w te gry angażują ja rozumiem, że te osoby są graczami No to osoby, to byłby gracz zaangażowany, zaangażowany, zaangażowany ale jest tak w tym momencie mamy tak dużo różnych modeli gier gry free to play gry typu freemium tak. gry niezależne, które są bardzo często wysublimowanymi grami, ale gierami krótkimi na przykład ostatnio zakupiłam yy, the, the Fall Humble bundle, bundle i jest tam gra to the moon która nie trwa, yy, zaczęłam dopiero grać, także nie mówcie mi co się dzieje dalej, jestem w że kultury w y, origami. Yy, także jest, y, ja bym była ostrożna po prostu i nie, ogólni, nie uogólniałabym, hmm. dlatego że mamy, rynek teraz jest tak bogaty i jest tak wiele gatunków i rodzajów gier, i tak wiele nawet y, rodzajów graczy, bo rozróżnienie już nawet w tym momencie między graczem zaangażowanym, a między graczem okazjonalnym, dzięki. Nie jest też takie proste, bo często jest tak, że nawet, bo ja rozumiem, że wy gracza tzw. hardkorowego przypisujecie do gier właśnie takich, o których tutaj przed chwilą powiedzieliśmy, ale jak się okazuje, można być, jeżeli mówimy, nie przypisujemy tak, takiego typu gracza, tak, czyli jeżeli nie przypisujemy typu gracza do rodzaju gry, tylko do pewnego rodzaju zachowania, że siedzę 12 godzin przed pewną grą, i to nie, może, nie musi być gra właśnie takiego typu jak skomplikowany RPG, czy gra strategiczna, to patrząc na zachowanie takiego gracza lub graczki, to jest to osoba, która jest graczem, graczką zaangażowaną, Poza tym, no, jeśli chodzi o samo zjawisko grania, mhm. bardzo niekorzystne jest lansowanie w tylko i wyłącznie mody na, na power nerdów, na geeków, na, na specyficzny slang, którym oni się posługują, bo to jest praca i praca tylko i wyłącznie na izolację tego zjawiska. To ja po kiedy... chciałem powiedzieć, że to właśnie te osoby, o, ty, te, o których Ty mówisz, o których Ty mówisz, to są osoby, gdzie, przez które ten proces integracji gier do, do mainstreamu jest tak cholernie powolny u nas, bo nagle kiedy zaczyna się mówić o grach, to one stają się bardzo popularne. To właśnie ci wszyscy gracze się czują już tak no mniej, mniej elitarni. No właśnie, no, to jest kwestia tego, cenić, tak. że czujemy się to, to zaraz, lepiej, jak możemy o no sobie, to sobie to powiedzieć tak, jako graczy zaangażowani, jest tak? tak. Że jesteśmy czymś więcej, jesteśmy I lepsi, to. bo potrafimy spędzić 10 tak. godzin przed RPG-em, tak. a gardzimy jakimś tam byciu. To jest fajny artykuł. Zgadzam się z tym z tej przyczyny. Ludzie, którzy są na topie i bardzo wcześnie zaczynają co to, to jest... Ale myślę, ja, my, nie mówimy, nie mówimy my nie mówimy o graczach zawodowych teraz, tak? Bo to jest jeszcze osobna grupa. My mówimy o graczach zaangażowanych. Ktoś, kto nie musi zarabiać na grach, ale gra bardzo dużo. Na przykład to by trzeba było powiedzieć ile grasz tygodniowo, tak? czy grasz 3 godziny dziennie, Zabudniowo. godzinkę, do z czasu, z czy 5-6, tak? czy 12 godzin dziennie, to wtedy jest zawodowiec, jeżeli gra tyle ile by spędził w pracy i jeszcze nie. to zarabia. To łatwiej zadać pytanie ile nie gra. Zawodowo też dlatego i my gramy. Zawodowo też na to, że na tym zarabiamy. tak? To nie no, oczywiście. To nie jest tylko jak ze swoim. i sportem. Ale to już są Tak jak w sportze. To są jedni, którzy muszą... No dobrze, ale słuchajcie, jeżeli mówimy już, jeżeli porównajmy Sportu. To, czy powiecie, że sportowcem zawodowym jest ktoś, kto nie spędza 8 godzin dziennie, czy prawdopodobnie Wystarczy więcej się trenując? Nie, się to, to nie do końca. Ja się na przykład nie zgadzam. Możesz pracować ale nie będzie zarabiał, jak nie będzie grał. bo pracować bo na etap, to się, to jest nie Może być to Twój sam. Koniec. Nie no, oczywiście, ale zazwyczaj to się wiąże z tym, że trzeba poświęcić dużo czasu, żeby w czymś stać się no, po prostu dobrym. Ale to no, ja jest tak jest Tak, tak to jest kiedy ja mogę grać tak. godzinę w miesiącu i wygrywać później. Wszystkich, tak. wszystkich po całej Europie nawet. Piję Koreę, która jest mektą. Całym, całym, tak. całym świecie. Zarabiam w, w tysiącach. W tysiącach dosłownie to jest tysiącach. chyba najmłodszy w tej chwili. 19 lat. No dobrze, i, i, i próbujecie mi siedem. teraz powiedzieć, że on nie. nie to, o, szkujami, to w to miesiącu, godzikę, tak? jest Polaków, zresztą mamy prawie 2,5 tysiąca ludzi, którzy czym tak. czynnie grają. Teraz młody chłopak, praktycznie, który się pojawił, i Mian. wszystkich latami Mian. przecież w Korei, to przecież odmoc... Tak, tak, ale się nie rozumiem, chodzi Zresztą. mi o to, że to nie jest możliwe, żeby ktoś, w ogóle nie grając w gry, tak? Albo grając godzinę miesięcznie, był w stanie do perfekcji opanować pewną grę, tak? Wszystko, co robisz, w życiu takie jest nowokotium zdrowy, jak będziesz kopać się krzywo, też do tego nie dojdziesz, no? No tak, ale no więc o tym chodzi, to jak wszyscy bo... właśnie, Ta dyskusja, ten wątek, rozpoczął się od tego, że definiuje się gacza współcześnie prawda, w nauce, nie tylko jako gacza właśnie, który tam wygrywa w Korei wszystkie turnieje, ale jeżeli zagram sobie aż w życiu w Snake'a, ja też jestem gaczem, ponieważ no, rozumiem to doświadczenie tak? i tylko o to nam chodzi ja w ogóle nie staram się podkopać pro progamingu, który w ogóle mnie fascynuje i chylę czoła i nie mam zamiaru nikogo krytykować, to jest naprawdę ekstra, ale nie mam zamiaru odbierać mojej mamie faktu, że po prostu jest gwiaczem, bo sobie zagra czasami w bijołc. No. Ja myślę, ja że sobie... w ogóle nie ma sensu, no, no, to jakby nie, nie wiem. Nie wiem. <śmiech> <śmiech> ale to fajnie był artykuł w czasopiśmie Pesic Extreme, teraz nie pamiętam, czy. To był felieton i było, a to były dziewczyny na pewno. Pamiętam już, nie No tak, ale nie pamiętam, nie mam niestety do nie nazwisk. I ona napisała właśnie bardzo fajnie ten artykuł, z tego faktu, że jest strasznie niezadowolona, jak teraz w ogóle gracze się podzielić. Kiedyś dążyliśmy, nawet chyba my wszyscy, chcieliśmy, żeby gry przeszły, żeby każdy grał, prawda? Że Czemu nas inni nie rozumieją, czy rodzice nas nie rozumieją, że my gramy, że wtedy już wtedy uważano, i niby to idzie, przechodzi. Jest coraz popularniejsze. pojawia się praktycznie wszędzie i w tym momencie każdy się dzieli na jakąś grupę. Każdy jest lepszy, tam inni się uważają za elitarnych Mamy hipsterów wśród graczy, no ale takie są jakieś podziały. Zamiast po prostu nazywać się graczami, tworzymy takie sztuczne bariery. Ale, ale, z... ale po prostu, ja tak, No każdy jest graczem, nie powinniśmy tego robić. Nie, to jest no to zdefiniować gra czy no. jeżeli grał kiedykolwiek w jakąś grę. Można go najprościej nazwać. cokolwiek, w karty, w cokolwiek w cokolwiek. No, no to jest wielką grą, tak? No, no to możemy... No, też byśmy mogli to tak zdefiniować, nie? No i nie? No ale to już, to musimy, już musimy teraz... To, to już wychodzimy do takiej kolejnej Ja myślę, że, że, że, że to nie ma sensu iść dalej. Można grać na nerwach, będę bierać, Moim na zdaniem na to, jakby sobie A, się okupywać w kopach i nie wiem, teraz zastanawiać się, jak to gracze są podzieleni, bo... bo... To nie, nie, nie, się do tego, nie do temy droga, tak? Zostawmy to może tak, zostawmy to może, tak, może i każdy jaka, sobie, jaka. myślę, że i tak i tak nawet gdybyśmy się teraz tutaj zastanawiali przez kilka godzin, to i tak i tak każdy by został przy jakiejś swojej definicji gracza a ja myślę, że takie inicjatywy jak nasza, mają właśnie bardzo zadanie nie tyle podzielić graczy, co właśnie pokazać, że okej, okay, mamy jakieś hobby, jakąś pasję uznajemy to jako rzeczywiście coś wartościowego pokażmy to innym. nie okopujmy się że jestem graczem hardkorowym a ty jesteś, nie wiem, graczem Gratualem. tak, jesteś casualem tak, jest, to jesteś teraz to Jesteś jest golem czy coś w tym stylu tak? bo, bo to nie ma sensu nie jest, ale kiedyś nie był tak I... nie wiem, jakby taki bolesny bo teraz jak to nazwiemy casualem to tak jak był żart na Politechnice jak byłem na wydziale w Teams, że na matematyce i wykładowca powiedział wyhumaniści. no właśnie no, to taka, no ale słuchajcie taka jak mówił o podziałach to muszę wspomnieć o jednej rzeczy bo wtedy nie odezwałam się Pewnie wiesz, o czym powiem za chwilę. Na festiwalu Komiksu i Gier. Młody projektant z pewnej firmy. Zupełnie nie zdałem sobie z tego sprawy. On nawet nie wiedział, że tak naprawdę bardzo w pewnym sensie boleśnie klasyfikuje różne grupy graczy. No, w zasadzie tak. Powiedział, że gra jest. Wyszło na to, że oprócz tego, że, że w zasadzie to jest taka ładna gra dla, i teraz naprawdę cytuję, dla kobiet, dzieci i starszych ludzi. Trochę się dziwnie poczułam, bo gram różne gry i nie czuję się gorsza od gracza. Yy, więc zapytałam go, czy pomimo tego, że ta gra jest dla kobiet, dzieci, ludzi starszych, to normalny grać też nie może zagrać. Nie wyczuji, ronić. Tak, tak, absolutnie może. Także oprócz tego, że mamy te podziały, to jeszcze jest podział typu... I, i to nawet, chciałabym się powiedzieć, no może znowu Polska jest zaściankowa. Nie, nie do końca, bo jak się okazało, jak wykładam na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, gdzie gry są naprawdę powsze... powszechne więcej... i bardzo Dużo dziewczyn gra i to nie jest nic takiego, że w zasadzie się dziwimy. I na wydziale studiów kreatywnych, na zajęciach z gier wideo, których, na, na, których, na które uczestniczyły obie płcie, również był taki trochę stereotyp, że jak dziewczyna, to pewnie gra w jakieś tam różowe kucyki pono. E, więc jest, jest, jest, mamy więcej problemów w dużych tym, no, ale coś no dobrze, no to w, skoro doszliśmy myślę do tego punktu, że uznaliśmy, przynajmniej tak zakładam optymistycznie, że każdy jest graczem, bo nie wiem, bo gra na telefonie lub graczką, lub graczką tak. to e, do To czy. Tutaj skieruję pytanie do Piotra. Czy w takim razie możemy uznać, że gry stały się takim uniwersalnym tematem do rozpoczęcia konwersacji, że tak jak nie wiem, możemy zapytać, a jaki film ostatnio oglądałeś, albo jakiej płyty ostatnio słuchałeś, Piękno to co grałeś ostatnio? Tak, żeby, nie wiem, zagaić albo w ogóle, żeby podyskutować o tym. Wiesz co, myślę, że jeszcze, jeszcze nie do końca, bo znaczy, ja nawet jak patrzę po grupach swoich znajomych, to mam, którzy są graczami bardziej i są, i są ludzie, którzy są graczami mniej. To są na przykład takie grupki, które mają na przykład stare do PlayStation 2 kupują sobie gry na Allegro. No i z nimi, ja na przykład jestem graczem, który uwielbia się orientować w tym co jest na bieżąco I, i póki co jeszcze śledzę to wszystko co się dzieje, bo jeszcze mnie to w miarę interesuje. Um, no ja na przykład z nimi już nie mam o czym rozmawiać, mimo że oni też teoretycznie są graczami. że tych graczy jest um, coraz więcej i w zasadzie wśród wszystkich moich znajomych um, w jakiś tam sposób um, wszyscy ludzie mieli styczność z grami, nawet moja mama, która widziała nawet takie... Ja ...jak Gitał No, ja mama to wygląda tam różne inne rzeczy, moja mama na pewno. to jest, um, Natomiast, natomiast jeśli to być taki conversation starter, jak to mówi, mm. u nas jeszcze chyba nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę. Nie wiem jakie jaki, jaki musiały być proces, żeby to um, przeszło do smoletoku. Zmiana pokoleniowa. Tak, um, zmiana pokoleniowa na pewno. Um, częściowo, jeśli mówimy o grach pod tytułem Nurt, to niestety musiała być też um, kwestia zmiany zarobków na przykład i poziomu życia. No tak, to się dzieje. Um, um, tak. Bo ten poziom cenowy jest mimo wszystko niedostępny dla ludzi, którzy mają um, nie 224 zł ostatnio takie No to to byłoby takie pytanie. Nie chcę ostatnio grać, tylko co ostatnio to prawda? No, ja nie to jest jakby osobny osobny nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dobrze, no to może trochę zmieńmy kontekst. To jest bardzo, bardzo, szeroki, bardzo szeroka kwestia. Myślę, no, że, że ta, taka powszechna akceptacja kulturowa to jest, to jest jakby mm -hmm. podstawowa rzecz, takie oswojenie w, czy właśnie w takim najbardziej... W procesie edukacji. Jest, ale zmienia się, edukacji, bo na przykład gry na uniwersytetach, tak? W to jest, to jest na To poczekajmy, to też o, nie uprzedzajmy faktów. Do okay, okay, tak tego też dobrze. dojdziemy. Teraz się skupimy Jak nie wiem, jak, jak, być może jak muzea. Chociaż to też jest miecz obosieczny, bo to jest mm. z kolei stawianie w taki zamknięty blok z lodem. I ustawianie na piedestale macie, macie, czcicie, tak? To oczywiście to mówimy w tym momencie o ludziach, zwykłych, a nie o ludziach, którzy powiedzmy znają się na historii sztuki, czy historii multimediów i tak dalej, i tak dalej, tak? Mówimy o takiej powszechnej świadomości. Ustawianie do muzeum nie zawsze wiąże się z tym, że będziemy mieli automatycznie szacunek społeczeństwa do danego medium. Ja poczekam jeszcze chwilę, bo chciałbym jeszcze, no to w takim razie zmieńmy kontekst. Tak jak powiedziałeś, że waszymi klientami nie są dzieciaki, tak? To nie są gimnazjaliści ci stereotypowi, którzy się tu też przewijają. Czy w takim razie pamiętam, że ostatnio, kiedy rozmawialiśmy ten temat, jaki typ klientów przychodzi, mówiłeś o tym, że najczęściej to jest tak, że ktoś przychodzi i pyta, co jest fajnego do 40 zł. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Czy klient e, ta, czy, czy klient przychodzi i nie wiem, jest w do pamiętać? Nie, nic nie nie Nie, nie. On nie szukał, żeby tylko zadowolenia za Zgadza. Zgadza. Zgadza. No, coś znaczy, kubiż, nie no, ale można kupić używaną, bo to pewnie będzie około. 40 o, to, o, to, o, to, o to o to w tym pytaniu nie chodzi, chodzi o to, żeby znaleźć, um, klient przychodzi na ma tą konsolę, dostał, kupił, nie wiem, wziął no, z bo teraz jest wysyp po prostu z z z z z tego, że nawet osoby, które wcześniej. Tak, to, jest, to, to, to mnie się bardzo podoba właśnie, że no, osoba, która <grym> na, na, no, powiedzmy, chciała mieć tą konsolę, ale no, wiadomo, że to kosztuje kupę pieniędzy, Przedłuża sobie, mam ja to momentuję, bierze sobie konsolę, ma pierwszą konsolę, no, i właśnie, to są zazwyczaj te osoby, które akumulacje, to, to się troszeczkę rozwija, bo z, z, z każdą następną wizytą ten klient wie już więcej. Podania, Ale właśnie w, po tym poznajemy klienta, który ma pierwszą wtyczność z Ale wiecie, coś fajnego nie. do 50 zł. Najbardziej się hype sprzedaje. Czyli no będzie do no, tego czasu na 50-20 zł. tak to Czemu oni w takim razie jak była premiera most wanted? Hajp Marta znana. Ani po... na... jedna was nich. Nawet nie zapytali. Była premiera? Kiedy? Sprzedajecie... 40 zł. A sprzedajecie w swoim sklepie NBA 2K13? Bo ona miała premierat 5 października. No i co się działo? Działo się coś? No, przepraszam, to nie wystarczy. Powiem tak, zamówienia od stałych klientów zostały zrealizowane, a reszta okay. trochę mi się da. No, no dobrze, mama. ale na no. przykład tylko ja wziąłem. Po mnie teraz tak, no, że zainteresowała się, że, czyli załóżmy przychodzi taka osoba, która dopiero zaczyna tą samostyczność mhm. z Gram. I czy tylko przychodzi i interesuje ją wyłącznie aspekt ekonomiczny, czy nie wiem, pyta co mogłoby być fajne, albo co mogłoby mi się spodobać, no, ja no lubię nie, to, to, to no i to. Oczywiście, że, że pytają, no oczywiście ten aspekt ekonomiczny to, to, to jest wiadomo dla takiego klienta, który pierwszy raz przychodzi, on nie wie czy, czy mu się spodoba dranie, czy mu się nie spodoba. Dlatego wolno wydać raz 50 zł, zaryzykować i sprawdzić czy, czy warto dalej w to inwestować. I nie, no faktycznie, no w większości przypadków to jest tak, że z każdą na wizytą wydają, zostawiają tylko więcej gotówki, biorą gry z wyższej półki i tak dalej, no to, to zaczynają się coraz bardziej interesować. No, o różne tam gatunki się wypytują, o tym, co, co jest, no jaka jest na przykład dobra strzelanka, czy czy co jest lepsze, to proszę pifa, czy FIFA i tak dalej, więc no takie fajne, trudne życiowe pytania. Czy Xbox czy PlayStation Albo Xbox czy PlayStation 3, to jest najgorsze, to jest pytanie. Ja się zastanawiałam trzy miesiące, zanim w końcu kupiłam Xboksa. Najlepiej mieć dwie. Ale na pewno, na pewno są wygodniejsze i to mnie przesadziło. No dobrze, w takim razie... Że? Pojawili się. No nie tak, ale Wracamy do moderatora. No, Dobra, w takim razie pojawili się już w naszej dyskusji do tej pory i gracze zaangażowani, i gracze okazjonalnie i też gracze zawodowi. E, i w... No ale ja nie wiem, że, że do ciebie w ogóle, że pojawił się ten aspekt. W takim razie czy gry mogą być w świadomości publicznej traktowane w inny sposób niż rozrywka? Czy waszym zdaniem może dojść kiedyś do takiego punktu, a może już tak jest, że jakby ten mit bezproduktywności gier komputerowych został zażegnany, że już my o tym zapomnieliśmy? Jak wam się wydaje? Znaczy no już w tej chwili gry dostarczają taki, tak samo dobry, jakiś czasami lepszy opowieść niż filmy. Które hmm. są ustawione na jakimś tam piedestale kultury, że patrzcie, nie wiem, Odyseja kosmiczna, gry w życiu nie będą tak dobre. taka jest to jaka dla ciebie jest gra, która y, opowiada najlepiej? Czy hmm. właśnie, czy gra, która opowiada najlepiej historię, czy najciekawej, jaki jest taki tytuł. to że jesteś częścią tych wydarzeń, no, po, no ale ja rozumiem, to... ale jakiś ty to bo jest to ciekawa po prostu. Zawsze znaczy, osobiście. Jaki to Bardzo, bardzo lubię dwie gry jeśli chodzi o opowiadanie historii akurat się zdarza, że obydwie są na deesa jedno to jest 999 drugie to jest With film i obydwie opowiadają historię no, tak, tak mi świetnie mi że, że po prostu szanuję tę grę ogromnie czyli no, no. Zresztą... ja, tak gry ja, tak, tak. to jest Dobrze tak? ja że oglądasz świetny film a, to jest który nie że fabuła, czy wciągać może kierować na fabułę, w którą wyżywasz się postacią, bo pani koniec gromierz, więc to jest o wiele większe doświadczenie niż jedna no. Nie patrz, Jeden z lepszych przykładów może być. No, zlep żebyś... to, to jest fatalny przykład. No, nie heavy Gdyby heavy rain było filmem, to nikt by na to nie poszedł. Dokładnie. To by było Ty tak fatalne. To, tak to, tak, to był. To, było, to jest fajny eksperyment, który. Warto. Ale to mi się to podoba w popierze, że wziął udział. Ale gdybyś. wejść tak wiesz, zamknij oczy i przejdź sobie przez tą fabulę, wyobraź sobie, że oglądasz film. To, to, no, tak to jest fatalne. Na, tak to jest nie no, się nie to się no, nie tak To To jest fatalne. No. No, to bardziej fatalne. To jest To jest fatalne. To jest fatalne. To się fatalne. To jest fatalne. To jest fatalne. To jest raz. To jest fatalne. To nie fatalne. To raz. nie To jest raz. To jest fatalne. To jest fatalne. byłem taki fatalne. podekscytowany tą fatalne. I to nawet kupię, nie? Bardzo mi się podoba na pierwszym przejście, bo po drugim przejściem chyba i widziałem, jak, jak bardzo, jak mało różnią się różne wybory, to wtedy dopiero się Naprawdę bardzo z bardzo dniejowa gra. Odejście. Tak, ale jako film by było tak. był fatalne, więc no, no, to na pewno nie jest dobry storytelling. Żebyś nie da że na dobre porównanie gry i filmu mogłoby teraz służyć to z z The które jest Prawie, że karta w kartę, kartę przyniesie mi jądro ciemności. To jest, to jest dobry przykład. To jest zdecydowanie, mimo tego, że gra jest strzelanką, a nie jest grą przygodową. Dużo lepiej stylu, prowadzi fabułę Dużo i dobrze, ale, ale musiałbym spadać na tą że naprawdę... Nie jest świetne. Naprawdę, jeżeli oglądało się i czytało się Jądro Ciemności i oglądało czas Apokalipsy, to... Magdaś oczona, która nie gra, jedyną grę, którą oglądała, to była czarna, bo jej się podobało, że coś się dzieje cały czas. Była jedyna grę, która usiadła obok tak. Też może być taki do, dobry przykład To są takie gry Indiana Jones, że była przygoda. Miło się ogląda, to grać. No. Przed te reklamy, na że dziewczyna... Zimnić, to jest gra, zimno. Zimno. Tak, my, my cały czas myślicie, że oglądamy filmy. Nie, to, to, to nie, tak, to no to mogą być opowiadającą no, tak, tak. historię, tak? Tak. Czyli opowiadanie historii w Gach już osiągnęło połowę sztuki. Tak, Jest, jest. zależy tak? bo niektóre tak dużo rozpiętość. No i dobrze, że podpuszczasz, bo zawsze będzie ten problem pomiędzy interaktywnością a historią. I w zasadzie jednym z najfajniejszych pomysłów, jakie się realizuje, ale to jest bardzo trudne, to jest ten tak zwany emergent gameplay. Coś w rodzaju fabuły generatywne. gdzie się stawia kompletnie na gracza, który rozwija jakieś tam mikrohistorie przez swoje działania. mi Najprostsze, najdawniejsze gry to, powiedzmy, że Deus Ex, chociaż tam jest większe, nastawione na fabułę Thief, ostatnio Dishonored. Dishonored jest takim bardzo radykalnym przykładem ostatnio gdzie gracz ma praktycznie pełną dowolność i wszystkie zabawki od najbardziej um, ułatwiających życie po. Masz po prostu wybór, możesz grać tak, jak. No tak, tak, jest totalna wolność od oddana na graczowi. Natomiast historia światła była, wszystko jest szkicowe. Ale to w tej hmm. grze jest jeden minus, ponieważ dobrze jest ta.. Znaczy postać, jest historia, hmm. świat, to jest mm -hmm. ta, ta, ta. Jest bohater, ale on ja jest takisty, że my go Teraz mamy wypełnić do ale to, to nie jest słabość. Ale tak. moim zdaniem, tak. na przykład on nie, to jest słaby bohater. On nie, nie przekonuje Mówimy do dalszego działania, to to do działania. Do, do działania. Ale przekonałby Cię bohater, który na przykład by mówił. Nie wiem, ciężko, ja przeszedłem tą grę, bo musiałem ją zrecenzować, znaczy musiałem, chciałem przynajmniej, myślałem, że ona mnie wciągnie, tak samo jak mamy Gordona Freemana, który się nie odezwał, ale ta postać jakoś na mnie działała, to jego działania. Ale no to dajmy mi dokończyć, w sensie, dlaczego ale chciałem wytłumaczyć dlaczego w Donor mi się nie podobało ponieważ to było tak do przewidzenia takie były zagrywki chodź pomóż nam, będzie fajnie tutaj uratujemy ją, super mm. będzie naprawdę, pomożesz? dobrze, już idę no to ale... już tego tam dobrze a ty... no, okej, okay, nie ma problemu było... dokładnie tak samo. tylko że nie była drzewka wyboru no. to znaczy tam nie, nie była drzewka wyboru ale on no. też nie miał czegoś takiego, że super. ej, uratuj tą dziewczynkę będzie lepiej Nikt mu tego nie mówił, nie, że, że rozwoju miasta będzie lepiej to, znaczy, to, że... Ale nikt mu nie powiedział iść zniszczyć miasto, prawda? Nie no, Mnie, nie było stało polecenia do wykonania Cały czas nie czas mówił, nie mógł że powiedzieć miasto, nie, jak nie, robisz to, to, to, to i to, tak? To, tak? to będzie super Mogłeś tak? stać no, miejsce, żebyś znamyć, żebyś znamyć Tak, ale jeżeli chodzi o wzor, tam jest niby otwartość, działanie Ale tak szybko no jest takie Jest momenty no fabularne, to tak. no kiedy no już wskazałeś tą posadź i miałeś Dowolność wyboru. to robiłeś, co chciałeś, prawda? Wtedy sam podejmowałeś jak się, te decyzje, w sensie jak się zajmiesz na problemem. Ja tak w ogóle zapytam, bo widzę, że tu przynajmniej Wy w trzech skończyliście, ile osób zabiliście w trakcie całej rozgrywki? Żadnej? U, sporo. Okej, okay. ja Żadne myślę, że w tym momencie uczniemy, bo zaraz re będziemy recenzować, analizować, streszczać, nie o to chodzi. E Właśnie, a propos, walczyć, a propos analizy, a propos, e, analizy e, tutaj z, zaczęliśmy trochę już analizować pewien tytuł, przynajmniej wy zaczęliście. E, stąd pytanie, no ok, można się tymi grami zajmować trochę inaczej niż takie bezrefleksyjne siedzenie przed monitorem i tam, nie wiem, nabijanie skilla. E, czy w takim razie gry mogą się pojawić w szkołach? Tak, tak, tak. pierwsza tak, tak. tak. rzecz, mogę powiedzieć, jak ja... Więcej pojawiają się, tylko jeszcze nie w Polsce. Ale pojawiają się i są, są na Jak to Ale tego Jak to mam przy sobie to właśnie. Gdy i próbuję ją przemycić, gdzie to mogę. czy A mówisz o uczeniu ogra, tak? Nie, nie, nie. Nie, nie. z nie. Nie, nie. Ok, ok, Nie, nie. Nie, że Nie, nie, nie. Nie, nie, ruchę sześciu czwartoklasistów. Jest to angielski dodatkowy, więc mam duże pole do popisu. Mogę, mogę dużo. Nie trzymam mnie na programu nauczania. I co zrobiłem? Wyeliminowaliśmy oceny, to zrobiliśmy je poziomem. Lewes, standardowe. Rywalizacja, tak. Ok. Duża. Ogólnie to nie jest program nauczania to jest tylko e, taki narzędzie do poprawienia motywacji. Żeby nie było, że jakiś chce tworzyć jakiś program. Nie. To tylko małe narzędzia. Każdy uczeń dostał swoją kartę postaci, taką jak w grach papierowych, fabularnych, mm -hmm. jeśli ktoś gra, to wie, o co chodzi Mamy swój level, który podbijamy punktami doświadczenia. Punkty doświadczenia dostają za wszystko Ewentualnie, jeśli jest małe, yy, jednak krótka odpowiedź, to będzie tych punktów mniej niż za całe, całe zadanie zrobione, prawda? Czy za pracę domową, za którą dostaje naprawdę z dużo punktów doświadczenia i, I co? Sprawdza się tak? Bardzo się sprawdza. Nawet nie wiecie, jak oni, czwarty biją się, żeby tylko mieć więcej, że ja chcę odpowiedzieć. Oczywiście biją ja tylko metaforycznie, tak? Tak, oczywiście. Ja chcę odpowiedzieć na to pytanie, bo wtedy ja dostanę punkty, nie ty. Jak zrobić ekstra e, ćwiczenie, bo dostanę więcej punktów. Ale to do świetnie i Ale to Nie wszystko. Mamy punkty życia, HP. Które mogę im odejmować za bycie niezwykle by tak grzecznymi. Jeśli rozmawia, minus 10. Jeśli jest, minus 20. Jeśli wejdzie do, ruchu... do zera, to mogę albo go wyrzucić, <śmiech> albo zapowiedzieć do rodziców. Mogę go wyrzucić, nie żyje. Nie ma go. Nie ma go z nami. Każda lekcja, zaczyna się, może zacząć się od walki z bossem. Ja jestem Boszem, mam 100 punktów życia i oni mają 12 grup. Każda próba zabiera mi 10 punktów i w zależności co robiliśmy na ostatniej lekcji, czy to były czasowniki nieregularne, czy jakieś nie wiem, słówka po prostu, mogą próbować te życia zredukować do zera, jeśli się to uda, czyli wygrają w z sposób, dostają plus 50 punktów doświadczenia na zdobywanych na lekcji czyli jeśli Musisz, każdy być, musisz dostaje... być ostrożny, żeby Twoje kompetencje nauczycielskie nie spadły co. A ja już mówię, jak to Na przykład jeśli każdy 10 punktów, to on dostanie 15, więc sporo, sporo może ugrać. Ale jeśli nie uda mu się, w ciągu tych 12 prób, czyli 3 błędy po nie uda mu się pokonać mnie, dostaje negatywny modyfikator, minus 50% zastosowanego doświadczenia, Każdy stanie 10, on dostanie 5. Ja to jest tylko, to jest zabawa i wtedy nie przychodzą nie, każdy, nie tak nie tak, że każdy chce, każdy próbuje, bo nie ma żadnej, e, nie ma nic co. co straci. Może to zrobić. Tylko, tylko no, pamiętajmy, że tutaj mówimy, bardzo podoba mi się w ogóle ta koncepcja, prawda, znana nam z książki Alice is Broken. Macdoningo. tylko no, to jest właśnie grywalizacja, to jest pewna strategia gry no, w tym wypadku w nauczaniu, natomiast no, medium gier komputerowych w szkole wyobrażałabym sobie bardziej na zasadzie zajęć, nie wiem, z wiedzy o kulturze, gdzie prawda, mówimy sobie o różnych mediach. O właśnie książkach, chociaż... o teatrze. Albo gramy. Na przykład tak, tak jak no. BBC przygotowało to, to już stary w zasadzie stary, stary, stary, A no właśnie stary w projekt. Lektur, przecież, yy, tak, ja grałam no. w grę, co chyba było yy, nie pamiętam 1066. W każdym razie zrobili. No. Yy, nie. No nie Zrobili, ale zrobili grę, w której grę strategiczną z kontekstem historycznym i ta gra faktycznie trafiła do szkół. I teraz jest to taki, jeszcze jest, taki nurt, jest, jest Edu Games. Tak? tak, Edu Games. A fajne jest to, że pojawiają się na przykład, są tworzone zespoły pod dany projekt. I na przykład projekt właśnie polega na tym, żeby. Bo wiadomo, że niestety te gry typu, typu gry edukacyjne kojarzą się ze złymi grami, tak? Bo gdzieś trzeba jednak znaleźć tę równowagę między zabawą, to musi być, to też musi być formą tak, ale to, to musi być też zabawą, bo kiedy ten element jest gdzieś tam zbyt słamszony, no to, to już to, to, to, to ta gra nie ma sensu, tak? Bo nikt w nią nie chce grać. Ale pojawiają się takie projekty akademickie kilka lat, gdzie ja że zadanie jest proste, zrobić dobrą grę edukacyjną albo grę poważną, bo są też tak zwane serious games, więc to, to nauczyłem na Wydziale Things. Znaczy, wydział w Teams regularnie rok wypuszcza rok zespół studentów w ramach. A jaki wydział? W Teams na Politechnice Łódzkiej. Aha, okej, okay. nie znam tego stanu, więc nie wiedziałem, co to jest. Teams Fizyka, Techniczna I Informatyka. Aha, okej, okay. dziękuję. E, w każdym razie regularnie. Myślałam odwiesie... na Rzecz To szaty. Odwiesie... Regularnie od roku organizowany przez Microsoft konkurs Imagine Cup, w ramach którego organizowany jest. Znaczy, w ramach którego należy zrobić coś, co mogłoby zmienić świat. I jedną z tych kategorii są właśnie gry komputerowe. I regularnie ludzie. Teraz mi ciężko jest przytoczyć jakiś konkretny przykład, ale. Rok w rok właśnie są tworzone tam takie typowe aplikacje na przykład z choćby Ginecta do tworzenia takich aplikacji i do tworzenia gier, które mogłyby pomagać na przykład w gry. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku z Politechniki łódzkiej wyszła gra, która miała nim zwiększyć świadomość o świadomość o w Afryce jakoś w tym stylu. Właśnie pamiętam, że jak czytałam o tej grze, to byłam zachwycona, ale nie mogę sobie w ogóle przypomnieć szczegółów. Hmm, także nie pomogę, chyba też niedawno to No dba. nic, może nam się przypomnieć. No dobrze, weszliśmy już na ten poziom wyżej. Było o, było o szkole, było o języku angielskim. No dobrze, no to jak to wygląda kwestia na uczelniach? I może teraz już nie, zajmiemy, nie będziemy się zajmowali tworzeniem gier i politykiem, bo to jest ważne, popieramy jak najbardziej, ale teraz, teraz, teraz wejdźmy może na nasze podwórko. jak w ramach yy, uczelni funkcjonują grę i to, to znaczy, myślę, że... Pani, ja, ja, ja, ja bym się w ogóle nie odcinała od tworzenia G, ponieważ mhm. działalność koła polega na tym, że dłuższego czasu chcemy nawiązać współpracę z kołem na Politechnice, które też robi swoją G, ojejku, jejku, to, to, tak właśnie tak. dokładnie i ta współpraca jakoś tam narasta i ponieważ jest taki pakt podpisany pomiędzy lektorem Uniwersytetu, filmówki Polibudy właśnie o, o, o współpracy więc mamy nadzieję, że w przyszłości będzie można prowadzić taki kurs związany właśnie z grami komputerowymi, który mimo wszystko na pierwszym miejscu zajmowałby się właśnie ich tworzeniem, ale byłby poszerzony o przedmioty właśnie humanistyczne Yy, związane w ogóle i z historią tego medium, z różnymi zagadniami teoretycznymi, To jest bardzo ważne, żeby, żeby nie było projektów wtórnych, no, bo często problem z grami jest taki, że, że tak jak tutaj wspominałeś, idź to, zabitego wróć, tak? I przede wszystkim Stał jest zapotrzebowanie na... rynku. Jak yy, rozmawiałam z panem Nowakowskim um, z CD Projekt no to on właśnie mówi, że, że mu brakuje absolwentów takich kierunków yy, po prostu na rynku pracy że przychodzą ludzie, którzy są e, pasjonatami, prawda, e, ale no, nie mają takiego e, przestannego wykształcenia no, i to na pewno się że czy, czy, na przykład oferta pracy we Wrocławiu, chyba w Teklandie, Tekland jest w tak? Tak, tak? W Warszawie, e, z Wrocławia, y, tak? Dla osoby, która po prostu będzie spisała scenariusze do gier, tak? chociażby, mm. Czyli żeby, no tak, no to jest fajnie to zna, wie, bo to, to znaczy, że, to, że, że gdzieś tam ten scenariusz ma, ma szansę i to oczywiście dla osoby, która ma jakieś tam doświadczenie w pisaniu scenariuszy jakiejś tam maści, więc... Taka gra ma szansę, jeżeli właśnie jest współpraca między, między osobą, która jest w stanie napisać dobrą historię, dobre dialogi do gier kimś, kto grę projektuje czy całym zespołem, to jest szansa, że ten produkt po prostu będzie ciekawszy. No, tak, tylko, że tutaj jeśli chodzi o uczenie takich rzeczy, to w, wśród pracodawców z firm dole zajmujących się tworzeniem gier, wychodzi takie założenie, że to są rzeczy, których nie da się nauczyć. W sensie to to rzeczy, których trzeba mówić. dokładnie, trzeba mieć talent do pisania scenariuszy, trzeba mieć smykałkę do... No ym, na pewno jest to mniej, mniej takie zero-jedynkowe niż uczenie hmm. się programowania, to może być złoższym, lepiej jest To nie nie nie nie też tak do końca jest, ja mogę hmm. powiedzieć na własnym przykładzie, bo jestem hmm. studentem po y, pojętywice hmm. łódzkiej, po specjalizacji w tworzeniu i też y, starałem się o, o, o pracę w zawodzie i, nie mając żadnego doświadczenia, żadnych rzeczy, które robiłbym samemu yy, to praktycznie się nie liczy mm -hmm. Tak, tam kwestia doświadczenia jest właściwie, prawda? By, yy. Oni by chcieli, żeby młoda osoba miała lat doświadczenia no, tak. To pada no, coś w sensie, tak, tak, że nie ważne ja czy to programista, czy scenarzysta, czy muzyk Yy, oni są bardziej w wziąć o osobę z ulicy, która kiedyś może was się przy jakiejś mocie do gry, który tam byłbyś powozmany tak, tak studenta Jeżeli jest, pojawią się absolwenci tak wykształceni to myślę, że sytuacja musi się trochę zmienić jakby no mam taki ale że... feedback od to, to samych pracodawców znaczy, tak. Uczoraj no, nie problem wszystkiego, to trzeba sobie samemu wyrobić no, no, Ale właśnie, jest, słuchajcie, tu tak? jest u nas jeżeli ten problem trzeba ja sobie samemu, tak? Ja, ja ogólnie tak. Ja muszę powiedzieć, że na przykład nasi studenci, my się trochę zmienia, ale jesteście, jesteśmy bardziej samodzielni i pewne rzeczy możemy sobie sami często wypracować, co w Wielkiej Brytanii troszeczkę inaczej wygląda, ale z drugiej strony to, czego u nas brakuje i to, co oni już przeszli i są jakby na tym kolejnym etapie, i to wychodzi i z uczelni i, i od biznesu jest większa potrzeba takiej właśnie integracji ja już nie mówię o typowych stażach typu idziemy i nalewamy komuś kawę ale faktycznie żeby, żeby takie osoby jak Ty czy po czy, Politechnice czy, czy po, po Uniwersytecie miały okazję faktycznie gdzieś trochę się przyuczyć tak? u nas jednak tych jasne można iść samemu, można iść na bezpłatny staż, praktyki można się gdzieś tam wkręcić ale uczelniach chyba nadal tak jest wydaje mi się, że nie jest takim miejscem, które bardzo pomaga w takich przedsięwzięciach. No może tak pomaga, bo motywuje, ale... Nie, ale chodzi mi o pomaga poprzez to, że są po prostu odpowiednie struktury, programy i współpraca jest nawiązana no właśnie, Nie jest zawsze. Zaciśnione. Chodzi o to, że po prostu program nauczania, jeżeli jest właściwa osoba, to cię samemu motywuje do tego, żeby robić coś, co? Nie, to jest żeby coś świetne, coś to, po, to, to, to powinno być, ale powinno przed... być też. Takie... to, że osoba sama w sobie musi to Uczenie nie daje ci tego. Po prostu trzeba pójść. Ale powinna, że? Niekoniecznie w pewnym powinna. W sensie powinna. Znaczy, tu przytoczę przykład na przykład no, kierunków jest, zajmujących pewno... się filmami one cię uczą robić filmy, no. ale to jest tak, że nie potrafisz y, zrobić całego porządnego filmu samemu nie? Nie, nie jesteś w stanie zrobić jako jedna osoba, no, zrobić takiego bardzo porządnego tak? filmu z grami jest w tej chwili troszkę inaczej, bo jest w tej chwili tyle rzeczy dostępnych na rynku, że pojedyncza osoba jest w stanie sobie zrobić małą gierkę, jest, jest w stanie po kolei się uczyć kolejnych. rzeczy. Nie, rozumiem, ale chodzi mi tylko, o to, to że, mi tylko o to, że jeżeli, jeżeli byłyby takie struktury tak, między uniwersytetem, a między, nawet, ja nie mówię, nawet lokalne. Mamy w Łodzi firmy, może nie jest tego nie wiadomo ile, ale są ludzie, którzy się tym zajmują, są, są kierunki studiów, są jakieś koła naukowe, które również w tym siedzą. Fajnie by było, gdyby oni się po prostu dogadali, tak? Znaczy, I stworzyli jak jakieś parasą. To są praktyki obowiązkowe. Yy, ale jak to działa w praktyce, to jest może, to czy pomocne? Czy znaczy w trakcie, to... w trakcie studiów trzeba zrobić yy, w przerwie między drugim i trzecim, yy, znaczy pierwszym i drugim. O jakim nie. Drugim i trzecim albo. Yy, no i co znaczy robisz, to robisz to wtedy? Może... Idziesz na ulicę i szukasz sam tego wszystkiego? Czy znaczy już jest jakaś znaczy załatwia parę rzeczy, ale można sobie samemu poszukać praktyki. Tylko że tutaj mówisz, jeżeli mówisz o przypadku politechniki, to nie jest tak własne za po politykach może załatwić do film informatycznych w Łodzi, w które dzisiaj koniecznie zajmują grami. Mm. No, Potem, no tak, z grami trzeba sobie samemu radzić. No i ale... jeśli chodzi o gry w Łodzi, to też nie ma za dużo y, studiów, które by się tam Jeżeli zajmowały. Jeżeli chodzi o gry, na... no to w Polsce zdecydowanie Warszawa. No tak no to co, Warszawa, Wrocław. W Łodzi... W Łodzi jest y, Tejon. Jest Tejon, jest Vivit Plastik z plastik, plastik, plastik, Chacinia, tak. czy oni się... Czy oni... Są są oni, możliwe, że łapią bardziej ludzi z demosceny no, no Tak, na to pewno ma współpracuje na pewno z Politechniką, bo a oddział Vividu To praktycznie frak... ludzie z tak, tak, To są ludzie z mojego roku nawet, powiedział Wszyscy, co do jednego Z Tejonem, nie wiem jak wygląda sytuacja I to jest w zasadzie tyle No jest jeszcze to, gdzie ja robię się Western Interactive, Ale to już bardziej... Bardziej niż studia to jest grupa pasjonatów, pasjonatów, które wydają, i też z gier, te, z Ale jeśli chodzi o tę współpracę, te struktury które między studiami, a te, to taka, tego, tego typu inicjatywa na Politechnice Łódzkiej jest. Jest W ramach bodajże, że to jest trzeci rok, szósty semestr, mhm. jest organizowane coś takiego, co się nazywa project based, project based learning który polega na tym, że w ramach pięciu przedmiotów yy, programowanie gier, yy, renderowanie tam grafiki w czasie. Mistem, tworzenie fabuły. Yy, tworzenie fabuły no to będzie prowadzone przez aktora Garszyńca, który jest mm. scenarzystą w pierwszym Wiśminie. Yy, no i to myślą modelowaniu, i tak dalej. W każdym razie w ramach tych pięciu przedmiotów tworzony był jeden projekt przez zespoły pięciosobowe. Te projekty, te projekty po, na końcu semestru były oceniane przez juryst, złożone z osób związanych z branżą. I są to właśnie ludzie z łódzkiego oddziału Tejanu. Był to był ostatnio Maciej Małsich z, z, z antutra, I to Bardzo tak? fajna inicjatywa, taka miał się, ja się było jeszcze mi się wydawało, że w tym roku też był ktoś e, znany, tylko nie jestem w stanie... A słuchajcie, a macie taki jest taka na przykład y, inicjatywa, że... no bo są, są gdzieś, te, są gdzieś te, te linki, ale czy na przykład jest tak, że macie załóżmy, jakiś blog wykładów i zapraszani są ludzie z zewnątrz właśnie z, ze studiów różnych, tak? i oni to, na to, przykład trzy że... godziny poświęcają wam, żeby opowiadać o jakimś tam aspekcie... Znaczy to, to z roku na rok jest strasznie zorganizowane, wtedy kiedy ja byłem to były tylko dwa takie przypadki ale wiem, że z rok coraz więcej gości, to wszystko jest, gości są, jest zapraszonych to jest wszystko w ramach przedmiotów programowania, programowania gier ale to jest regularnie... a z jakich ta... płatęczników korzystacie? to jest... Co z... Z... Co? Znaczy, no. to, znaczy, to nie ma żadnych ale... znaczy, tutaj muszę też zauważyć jedną rzecz, że e, ostatnio CD Action opublikowało e, książeczkę, w której było o tym, jak można zacząć w tworzeniu gier jak Zawsze tworzenie gier komputerowych, i z tego co czytałem na artykułach, nie zupełnie w ogóle swoją wiedzę na tym, co znajdzie na internecie, a na internecie na ten temat jest bardzo niewiele. Czerwym, znaczy nie, nie. Chodzi mi o to, o wiedzę. Zależy, Co, gdzie chodzi o studia. Jeszcze. Chodzi o studia na hmm. temat tego. Bo w Polsce można naprawdę, w, już, na, już jest, gdzie studiować. Yy, jest kilka hmm. z czego wybierać, jeśli chodzi hmm. o komputerowe. Hmm. Ale do robienia z tego zestawienia, proszę się bardzo panu Soszemu. na to sprawa, że uczenie za bardzo się z tym też nie odnoszą. No i w tym wypadku jak zapytałeś właśnie o potęczniki, No na przykład jestem ciekawa czy coś Nesta no ta Adamsa tam się pojawiło. Nie, nie ma... No, naszy... Słuchajcie, jest taki problem, bo u nas są, nawet właśnie Politechnika Łódzka, politechnika mm -hmm. tutaj kulturoznawstwo i w każdym mieście się na każdej uczelni y, gdzieś tam to się pojawia. Ale na przykład jak pojawił się, jak był kręcony program dla Kanal Plusa, y, Hyper, Hyper Plus może niektórzy z to mm -hmm. oglądają, Właśnie program na temat teg, na temat gier na polskich uczelniach, to nie wiem czy to było sponsorowane, czy, nie, czy po prostu dziennikarz nie odrobił absolutnie żadnego zadania domowego, bo y, ja oglądami nie mogłam w to uwierzyć, bo wyszło na to, że nigdzie nic się nie dzieje. Natomiast. Ale jakaś grupa, tej, Europejskiej centrum... tego też nie wspomnieli, absolutnie nic, natomiast wspomnieli o tym, że, że jest grupa projektantów, którzy teraz się dogadują i będą tworzyli takie ładne warsztaty, warsztaty tak? Tak, i poświęcili na to 15 minut nie wspomnieli, nie wspomnieli absolutnie, bo ja wiem, że nie ma kierunków oprócz europejskich gobierek, no tak. ale są, są osobne jakieś albo specjalizacje, albo przedmioty, to jest w wielu miejscach, bo ja Moje z... zadanie domowe dwa lata temu odrobiłem, jak pisałam taki tekst. Więc teraz jest jeszcze na pewno lepiej. Także no, to, to było smutne, że w ogóle absolutnie kurczę no i to, i to poszło w kanał plusie. No. Ja miałabym ochotę po prostu zaślamić. Ta książka, o której wspomniałeś, ci, co z tego, co ona niestety ominęła zupełnie w jakby humanistyczne spojrzenie na grę. Co moim zdaniem też jest skrzydzące, bo Y, studia y, zajmujące się grami, to nie tylko tworzenie gier. Tak I... tak nie, tylko to ja co co prawda no tak. tak. tak. może mani... nie to to jest to tak spektakularne, to tak? Jak się pójdzie gdzieś na uczelnię, tak? Taki reporter pójdzie i powie, no i co wy tu robicie? debatujemy o grach, albo rozmawiamy, albo gry badamy. No dobra, ale ale co z tego wychodzi, Macie z tego pieniądze? Tak mi się wydaje, że to tak taka trochę smutna puenta tej pierwszej części naszej debaty, że żeby było o grach głośno, to muszą za tym Pieniądze, musi iść za tym jakiś spektakularny sukces. Natomiast my jako środowisko kochanaukowego też mamy sukcesy. Co prawda może nie tak spektakularne. Mamy, bo do organizm, raczej niż... do tego dokładamy, niż, niż coś tak. z tego mamy, ale ja jest, o mimo wszystko to mimo wszystko, satysfakcja jest, jest ogromna. jest Mimo wszystko pojawia się taka przestrzeń, w której moim zdaniem takie. Inne trochę spojrzenie na gry niż tylko biznes i nie wiem, publicystyka, która się wiadomo, jest, jest tylko oparta na tym ekonomicznie, czyli tylko recenzje, tylko jakieś tam zapowiedzi i tak dalej. Jest na to zapotrzebowanie. I trochę szkoda, że się o tym nie mówi. I może powoli już kończąc, przechodząc do, do, do ostatniej części naszego spotkania się, może zastanówmy się wspólnie, co takiego trzeba byłoby zrobić. Yy, nie wiem. Jakie działania podjąć, żeby właśnie i te kierunki ścisłe zajmujące się grami, i kierunki humanistyczne, i różnego rodzaju inicjatywy, które nie kręcą się tylko i wyłącznie wobec, wokół tego biznesu, którym niewątpliwie jest branża gier komputerowych, co by tu zrobić, żeby mówiło się o tym więcej, żeby nie mówiono tylko o grach właśnie jak ktoś kogoś postrzeli, bo, bo się nagrał, albo jak zrobili Wiedźmina i sukces jest światowy, co by tutaj zrobić? macie może jakieś pomysły? po pierwsze, to jest że gra to no. nie tylko piękne, tylko z jak też historię. to też może być jak metatystycznie że to jest po prostu kolejnym medium, tak jak się... Ta, ta ja ja to jest, to jest można przedstawić różne e, aspekty znaczy, żeby wewnętrznąć te gry do uczelni, to trzeba po prostu poinformować ludzi poinformować ludzi młodszych, którzy są zainteresowani tematem ale ja sam na to natrawiłem parę lat temu, kiedy chciałem tak marzyłem trochę o tym, żeby się wbić w branżę i w ogóle ale po prostu nie ma informacji o tym, jak się wbić do niej albo ci wszyscy mówią no idź i naucz się tego, tego, tego, tego to będziesz mógł coś tam znaczyć albo wszyscy mówią, że nie że to jest jakiś mega prosty nie jest, po prostu trzeba pokierować ludzi, że jak już jesteś młodszy, to musisz zacząć coś tam programować albo musisz zacząć coś tam interesować się tematem albo coś tam już zacząć samemu rysować, jeśli chcesz robić konceptarki po prostu trzeba nakierować ich na to Mm -hmm. Czyli problem tutaj... jest w tym, że jeżeli u nas właśnie takie osoby, jak mówisz, radzą nawet w jakiś sposób, o, bo było łatwo jeden, ten, dlatego że oni nie mieli wcześniej swoich jakichś wzorców, tylko oni byli tymi Dokupacie pierwszymi, te tak, wiece, tak. tak no, jak no, mamy na przykład jest. Adriana tak Chmielarza, tak który tak, często podkreśla, no, że no jak I to wyglądało, no, nikt mnie nie uczył, nie było internetu jeszcze tak naprawdę, on nie miał skąd brać informacji, no to no dobrze, ale to też musi. Ale on musiał zadecydować, żeby, żeby jednak w te gry pójść, żeby, musiał to sam rozgrywać, no bo nikt nie poszedł przykładowo na uczelnię i poprosił pana profesora, no jak grę napisać. No ale, ale no, czyli, czyli co no jak, inicjatywa tutaj dokładnie. powinna pójść raczej ze środków akademickich, że żeby.. No, koniecznie z akademickich. Trzeba po prostu powiedzieć, poinformować ludzi. O co chodzi, Jak, co mają zrobić, żeby, te, żeby móc te gry robić, jeżeli chcą te gry robić? No dobrze, ale no w ale także prowadzić w... ich chociaż no jakimś tam stopniu na taką drogę? No, no, Albo z tych ludzi na przykład. się gry jako, było... jako taką mistyczną sferę, taką, nie hmm. wiem. Taki zamknięty krąg. E, taki tak. zamknięty krąg, gdzie nikt się nie dzieli wiedzą, no ale zostaje zaproszenie. Z drugiej strony w Mediolanie jest portal i tam każdy może tak naprawdę dodać swój artykuł i jest spora część materiałów wideo, czyli no mamy wszystko, mamy i komentarz, mamy i materiał wideo i widzimy jak faktycznie od podstaw, od Hello World'a zaczynamy do zwykłej platformówki 2D, gdzie lecimy samolotem i strzelamy do samego końca wszystko jest opisane, za darmo i jest krok po kroku na silniku okay. Unity, który jest za darmo i co coś podobnego, tak, czyli, czyli ta inicjatywa Techlandu, Akademia Twórców Gier. No, tak. Na pewno słyszeliście o tym, bo, bo była to duża Oczyliście. nagłaśniana akcja. Coś brałem udział się w tym kursie. Rozwiną, podobno tam się ludzie, co wygrali, mieli się dostać. Eee, za jest teraz ostatnio pojawiała się jakaś Kursu. informacja, żeby po prostu te osoby, którym dobrze poszedł ten kurs. Ja brałem udział w tym kursie, skończyłem ten kurs, dostałem dyplomik, ale nie czuję się level designerem. Na pewno nie. Eee, jest to na pewno, jest taki punkt yy, wejścia. I, I nawet z tego co widziałem, no to ten kurs to nie był taki kurs, że a my wam teraz łupa, to pokażemy jak zrobić FPS-a, tylko on był tak skonstruowany, że jak się samemu nie pokombinowało, samemu się trochę nie poszukało, nie, nie uaktywniło się na tym forum i poprzez współpracę jakoś z innymi uczestnikami tego kursu nie robiło się tych zadań, no to nie miało się szansy ukończyć tego. Wiesz co, bo to jest jeszcze taki radę. trochę model amerykański. w Stanach. Y też co prawda brakuje ludzi do robienia gier, ale bardziej na właśnie takim poziomie, jak ty mówisz, takich ludzi, którzy są zorientowani również w różnych sferach kultury, w historii kultury, nie tylko w samym rzemiośle. Natomiast generalnie wychodzi się bardzo często na, na Zachodzie i w Stanach z takiego założenia, że jeśli można kogoś zniechęcić do pracy w branży, w grach komputerowych, to należy to czym prędzej zrobić. U nas jest ten problem, że tych ludzi jest mało, dlatego, dlatego jest tak dużo takich inicjatyw i powinno być coraz więcej takich inicjatyw oddolnych, właśnie żeby zachęcać, że jest coś takiego, że ale aczkolwiek później to i tak się będzie wiązało z bardzo dużą dozą, dozą samodzielności, dlatego, że w game devie jest dokładnie tak jak w medycynie. W momencie, kiedy się nauczysz czegoś po pięciu latach, to połowa tej wiedzy przestaje ci obowiązywać, chyba że chcesz robić gry w letro. Tu się bardzo dużo zmienia i tu jest, jest bardzo potrzebna samodzielność. Po to, to wymyślonej... Ale a, pepo, a pepo w ogóle branż yy, g jako prawda, takiego miejsca szukania pracy przez młode osoby to przypomina mi się artykuł z takiego magazynu wychodzącego w Montrealu w Kanadzie, a w Montrealu wiemy ma swoją jedną z siedzib Ubisoft. I, tak? I tematem tego numeru były właśnie nowe miejsca pracy i w ogóle na jakie studia pójść, żeby za te 3 lata, jak się skończy licencjat, mieć, mieć pracę. I na okładce było zdjęcie chłopaka, który zrobił licencjat z historii i pracował przy Assassin's Creed II. I właściwie największą zajawkę twójcy tego artykułu właśnie mieli, czy właśnie serię artykułów. Mieli, mieli na przemysły kreatywne, na branżach komputerowe i właśnie nie w kontekście nawet samych programistów, ale że można mieć bardzo różną, zróżnicowaną bazę wykształcenia i ten rynek jest na tyle chłonny, że, że można właśnie o grach myśleć. No i oczywiście to jest specyfika Kanady, raz, specyfika modelu 2, no ale wydaje mi się to dość, tak ogólnie rzecz biorąc, optymistyczne. A ponieważ było coś Nie, to jest optymistyczna rzecz. U nas być może to też kiedyś pójdzie w tym kierunku, ale właśnie mi się, mi się wydaje, że uniwersytety mogłyby, uszanowanie wyższe mogłyby właśnie jakby e, lansować tego typu model, bo u nas generalnie z rzemieślnikami nie ma problemu. Jest cała masa zapaleńców. jak sobie popatrzycie na forach, typu nie wiem, MAX 3DPL, hmm. tam jest mnóstwo naprawdę zdolnych DL, gości, tak. grafików, niegrafików, level designerów, którzy potrafią samemu wydobywać takie rzeczy w ciągu miesiąca, e, gdzie normalnie to zajęłoby to, nie wiem, dwóm czy trzem osobom na przykład hmm. e, pół roku. Ale to są czysto, czysto to są to są ludzie, którzy wiedzą gdzie kupić sobie na przykład e, samouczki a, a propos, nie wiem, 3 maxa, albo sami się po prostu uczą mm -hmm. i są zdolni, albo albo na przykład, nie matboxa, uczą się level designu z, z książek i w praktyce, uczą się e, właśnie obsługi edytorów typu UDK, typu Unity, typu Engine 3. Mm -hmm. e, natomiast w tym wszystkim brakuje właśnie na przykład takiego, takiego, bardziej, um, takiego większego spektrum, na przykład właśnie um, jakiegoś kontekstu historycznego, jakiejś takiej szerszej perspektywy. A to na pewno by sporo dało. No jeśli chodzi o wiedzę. Gamingu, prawda? No na przykład. Wszyscy albo, wszyscy albo chociażby po to, żeby, żeby, żeby bez nie bez powtarzać pewnych, pewnych rzeczy. Nie wiem, czy, czy, no. czy byłaś przy tym, jak rozmawialiśmy z Pawłem Schreiberem w pewnym momencie uh -huh. o, na, na, na Festiwalu Komiksu i uh -huh. Gier. A propos, a propos m, różnych stanowisk i to i nie tylko dziennikarzy, uh -huh. ale i uh -huh. właśnie ludzi, którzy pracują bezpośrednio w grach uh -huh. na Zachodzie. A propos ich ignorancji jeśli chodzi o historię gier, to tak, u nas tak, jest problem, u nich też jest duży problem, że się powtarza te same problemy na przykład sprzed 20 lat. Także, Z tym, a propos tekstówek, że tak, tekstówki tak, były, tak. Kiedyś, były kiedyś tak, komercyjne, tak. potem umarła, teraz wyszła gra cypher i to jest wielkie zjawisko. Tak, tak, tak, tekstówki tak. teraz są super od dwóch lat na iPada przecież, jak, jak wyszły tablety, to, to się odrodziła trochę moda na to. Tak, no, ale to, to, jest na na to, to nie jest tak, że przez 20 lat nic się nie działo. Tak, nie, tak. to jest taki no, Także tak, nie ma ma nie ma, nie ma na przykład właśnie takiego jakiegoś sensownego ujęcia historycznego. U nas w ogóle należałoby też tak naprawdę razem przetłumaczyć dużo opracowań zachodnich, a oprócz tego stworzyć jeszcze coś w rodzaju podręcznika historii, chociażby takiego najbardziej ogólnego. Żeby no tak, może, żeby się to to taka bardzo publicystyczna perspektywa no. i, i na no tam. On... A to nie jest, jest prospektowane nawet popularno-naukowa tak Nie, naprawdę. nie, nie. publicystycznie, no, zdecydowanie. No, no. Także, a coś takiego by się przydało mi. Tylko najpierw o tym doktorat się za to znaczy, To jest coś, o czym już mówiliśmy wcześniej. Czyli jest przede wszystkim taki problem, że jeżeli chodzi o publicystykę przynajmniej, że w dalszym ciągu my mamy tylko recenzentów. Nie mamy jakichś tam, nie wiem, krytyków czy groznawców. No to jest być recenzentem. To się może zmienić za jakiś czas. Tak. To, to jest coś, co przecież każdy może sobie założyć bloga. tak? I nie wiem, mówić z jakimiś dawcami, Albo się Muszę kupić książkę bądź i tak. Musimy zjeżdżać na ten temat. Ale to jest też polityka techniki, Jak to? tak? Wydawców, żeby nie, nie w razie czego można było tego wylicznego szybko wymienić obowiązy? na następnego. Na no przykład Oni są wymienni po prostu jak bateryjki w pilocie. Czyli nie, nie jest jakby trudno zostać recenzentem. Tak, zgadzam się w zupełności. Gorzej tutaj jest właśnie, jest, gorzej jest, to też prawda, gorzej jest właśnie z tym takim wykształceniem growym, coś się już w tym kierunku dzieje. prawda? Powoli to się zaczyna rozkręcać. Po prostu też jest taka kwestia, że to medium musiało jakoś dojrzeć, prawda? No, tak. Trochę czasu wpłynęło i też już możemy mieć jakąś Nie jakoś jesteśmy wcale 100 lat za bo zaledwie około 8 ja wiem, jak to a jak to, jaki masz wzły na to, żeby to wyliczyć? To bardzo subiektywnie, więc Przemuż może a, w Nie mam wzoru, tylko w zauważymy. W zauważymy. Mogę się podzielić bo tak więcej, organizm, a, to a, działam, a, Nie wiem, co się działo, ale. Ja tak, akurat tak, ja akurat bardziej Wielka Brytania, czy w zasadzie to Walia, więc kto tam wie, gdzie jest Walia w Anglii. <śla> Ile lat <są śla> zarazem? Uważam, no. e, tak. Ale yy, czy Dania, tak, mhm. to wcale nie jesteśmy aż tak bardzo z tyłu za nimi. A jak, jak to argumentujesz? Tak? To jest jak to argumentujesz w ogóle? No, widzę mniej więcej kiedy tam na przykład ta ta tworzyły tak się to, osobne, osobne wydziały, czy nawet hmm. kierunki poświęcone nowym mediom, grom, interak Aha, interaktywnym. Tak. Tak. A widzę kiedy u nas się tworzą tylko na podstawie takiej. Mhm. Bo no, tak jak, jest, czyli ja kiedy, kiedy wychodzi tak. pierwsze pokolenie tak. ludzi z doktoratami stricte związanymi z grami komputerowymi, czy ze sztuką interaktywną, czy, a nie ludzi, którzy gdzieś tam... Hmm na swojej akademickiej drodze robiąc doktorat na przykład z literatury amerykańskiej napotkali na właśnie takie nowe medium i zainteresowali się nim, więc jakby to jest subiektywne mówię, to tylko porównuję kiedy wychodził nas pierwsze pokolenie, kiedy wychodziło tam i to jest niewielka tak naprawdę przepaść to nie jest przepaść, to jest kwestia dosłownie pięciu do ośmiu lat góra, zależy gdzie. No, jeszcze zanim zaczęliśmy dyskutować, już tutaj się pojawił taki problem, nie wiem, jakiejś kampanii społecznej. Jakiegoś takiego pomysłu, który y, oczywiście przy, przy jakiejś tam, nie wiem, pomocy ważnych tak? instytucji, tak, uświadamiamy, jakie to było hasło, Gram nie zabijam Gram nie tak? zabijam <laughs> ale moglibyśmy pomyśleć, My tak, tak, jak, tak jak była taka, przecież kampania, cała Polska czyta dzieciom, no to nie wiem, cała Polska tak, gra, gra z albo dzieciom, gram czytam albo, gram czytam, tak. Ale była kiedyś taka kampania, która miała spopularyzować czytanie książek. I były tego były zdjęcia i jakieś wywiady z, z, z znanymi osobami, między innymi tam był Maciej Sztur, przyłapany na czytaniu, tak? W jakiejś intymnej sytuacji tam sobie siedzi, siedzi. Dobrze, siedział sobie gdzieś tam, nie wiem, przy drzewie, taki zaczytany, takie romantyczne zdjęcie. Mhm. Marzy mi się tak, nie wiem, żeby zrobić takie właśnie, tak jak już tutaj się wcześniej pojawił, żeby jakaś znana osoba takie rozmarzone, romantyczne zdjęcie, nie wiem, z, z no PSZico, to ja albo z nds coś w tym stylu, żeby coś takiego się pojawiło. Yy, jakieś inne pomysły na taką kampanię, co tak, na, na, na, żeby tak podsumować te wszystkie nasze pomysły. Czy, zrobić praktyce, co zrobić w by tutaj zrobić w praktyce, czy praktyce potrzebujemy kulturoznawców, którzy zrobią taką kampanię, czy potrzebujemy ludzi z, właśnie taką... W praktyce to trzeba przekonać tutaj na naszym poletku lokalnym Panią Prezydent Zdanowską, że przemysły kreatywne to nie tylko moda. Ale ja muszę Prawda. powiedzieć to jest z ludziom zgodenia. nieoficjalnych że Aha. w Urzędzie Miejskim ktoś padł urzędzie już na pomysł, że istnieją gry komputerowe i nawet Ciekawe, to czy po się Nie wiem, ale myślą o, myślą o tym i nie powiem więcej, bo Aha. nie chcę ani spalić, ani, ale y, tam już coś zakiłkowało, więc kto wie, co z tego wyjdzie. Podobniemy. Siekawe. Zwieci się Ministerstwo Gospodarki, teraz kupujące pieniądze w przemysu gdzie, gier. Fabla, się grami. Tak to jest w ogóle całkiem znany Kinić, używa co z tym będzie? ja to się boję tego, bo, bo jeśli John zaczyn mieszać się w tworzenie G, no to. żeby nagle nam tak, tak, nie wyszedł tak, to znaczy kazma w Bawadegejem. Tak, dokładnie. Tak, znaczy na przykład wszystkich gości Instytutu Sztuki Filmowej, że powstało coś takiego z ja gami. był jeden to, przykład, na tylko że w Stanach jak kwestia gry. Ale tu kukę... nie, Australia. Aha, no tak, z Al ale też poszły pieniądze wtedy od miasta, z tego, cukierka. byłem, od tak, round round tak round dali. i przejęli całą I co z tego? Marka została u nich, prawda, nikomu nie oddali, pracowników. Zwolnieni, dziękujemy. Bar Boże. Ale wiadomo, że nie chodziło tylko o tworzenie ale, ale, ale, ale, ale nie chodziło tylko o Trochę bardziej skomplikowane. Właśnie, i to było. bardziej mi chodziło tak, nie o to, żeby oni dawać kasę na obinie bo to zawsze się to to to skończy. To, to musi być jakby niezależne, żeby tworzyli jakieś przyjazne środowisko. Tak, żeby gdzieś jednoczyli takiego, co by w ogóle podnosiło poziom. Ja współorganizuję tę strefę na Międzynarodowym festiwalu Komiksu. No i naszym marzeniem jest na tyle tutaj nakierowanie szefostwa festiwalu na ten projekt, uzyskanie takich pieniędzy, żebyśmy mogli stworzyć jakiś konkurs z nagrodami na najlepsze gry, prawda? Czy, czy nawet miałoby się sprowadzać tylko do indyków, czy też do wie G. Rozszerzyć ten robisty komiksowe gry? Coś no to, tak nie coś, coś mniej więcej takiego, tak, no, tylko że niestety no, mamy no, problem, by że chcieliśmy zaprosić, na przykład w tym roku e, Amalicę, ale nie dostaliśmy na to pieniędzy mimo, że nawet mogliby przyjechać polskim busem, no więc naprawdę oni są o o bardzo o, o skorzy do, do współpracy, tak. które... Że tak powrócę tak, jeszcze tak, do tak, Twojego tak. pytania, bo czemu to... jaki ma być cel końcowy tego? Czy chodzi o to, żebyśmy... żeby więcej osób grało w gry? W gry żeby było więcej, żeby gier, więcej gier? Żeby wszystkie społeczne... Żeby nie bali się o nich rozmawiać... Żeby była świadomość większa, tak? Poza w sensie, takim małym gronami, jak czy ta, Czytam jakieś tam książki, czytam prosta, wow. Czy, czy, czy, czy, czy, czy, Ale myśląc tak to, całkiem to, nie, praktycznie, to, że cała Polska czyta dzieciom. Dzieci chłoną takie rzeczy, tak? Aha. A często prawdopodobnie jest tak, że jeżeli rodzice nie wywodzą się albo z pokolenia gracza, bo po prostu nie grają, to nie za bardzo wiedzą, jak się poruszać w tym nad, hmm. po tym śliskim terenie, bo są różnego rodzaju gry, w które na przykład nie powinny trafić już, już Wiem, że mamy oznaczenia pegi, różne rzeczy, ale yy, po prostu byłoby fajnie wiedzieć, która gra rozwinie moje dziecko. A nie będzie właśnie jakąś głupową grą, co prawda niepełną krwi. Yy, no i ja tam akurat, mnie ten temat nie jest bliski, więc ja bym się nie podejmowała takiej akcji, ale myślę, że to by było dosyć pożyteczne, żeby uświadamiać takich rodziców i żeby pokazywać im niekoniecznie te gry, właśnie, które są gdzieś tam miejsce. to jest taki problem, nowe. że jak zrobiliśmy no, tą pierwszą gry związaną z graniem mężczyzn, ja tak się nastawiałam, no, że po no, nie przeszkadzałam nieprzemyślnym właśnie, że poznałam w ogóle tym, yy, może jak powiedzieć normalnie paradygmat, o tym modelu grania, modelu grania w kulturze, rozdziwa. że prawda tak, kiedyś komina i nie. To już na cencjów, pewno nie, nie grali, sobie tam, nie wiem, grali na jakichś instrumentach, czytali książki. E, wiali też w szachy. Później pojawił się telewizor, który jest w centrum. Prawda? To jest to celownie, ale ja to żeby wyjść do rodziców, to by, to by musiała się zająć tym manufakturę albo jakieś centrum handlowe, albo coś, co jest, Nie No i co? co? No i właśnie co przyszło? Nie, ale manufaktura, w sensie ktoś musi to rozreklamować na tyle, żeby te, żeby ci rodzice, którzy przechodzili, siedzą do szaku, ta, żeby tak. o tym wiedzieli. Myślę, że to jest tylko jedyna Nie, myślę, że to jest zupełnie coś innego, bo reklamy w, pojawiły się przecież na portalach również dla rodziców małych a dzieci. Takie a, takie... Pojawiały się, były okay. przecież patronem było CD Action, były trzy newsy, było, było no, o tym nice. informowanie. Myślę, że to, jest, że to wygląda trochę, in, trochę mhm. inne jest myślę, nastawienie rodzica, który przychodzi z dzieckiem na taką imprezę, a inaczej teoretycznie docelowy odbiorca tego typu imprezy, bo wiadomo, że na imprezę, na której jest udostępniony sprzęt, są turnieje, nie przyjdzie pięciolatek, żeby konkurować. Tak, tylko przyjdą raczej gimnazjaliści, licealiści. No to... Wiadomo, że była ta część przygotowana bardziej dla rodzica, żeby sobie usiadł, posłuchał, pokontemplował co mamy mu do przekazania. Dzieci mogły sobie pójść i grać. Przyszło parę osób z dziećmi, ale kiedy zobaczyły ten rozentuzjomowany tłum gimnazjalistów, licealistów, którzy grają, bawią się tak w tej strefie grania, no to wychodzili tacy trochę... Czyli trzeba no, było im stworzyć jakieś tam trzeba byłoby, strefy Trzeba byłoby stworzyć tak, zupełnie inną strefę. Niestety wydaje mi się, że takie inicjatywy oddolne Organizowane przez prywatne osoby nie mają ani środków, ani możliwości, żeby coś takiego zorganizować. to jest jeżeli naukowe. Mieliśmy taki projekt. w ogóle przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego i w ogóle projekt Uniwersytetu Łódzkiego, no Uniwersytet Łódzki dla Dzieci, tak? To się nazywa, ma skotkę ulka i w ogóle warsztaty. Tak, żeby były warsztaty, napisaliśmy projekt związany z gami i po prostu okej, wy. Co to, to tam jest? Tak, to się zmienia jak przyszedł? generacja trochę dorośnie? Ludzie, no, którzy grali w gry za młodu, zresztą mieć swoje dzieci. My też chcielibyśmy, żeby to szybciej nastąpiło, żebyśmy czekali. No ale to są takie naturalne procesy, które no, czasami no, tak, tak to no, jest. No to na Trwa. pewno nie możemy przebić, ale jednak słuchajcie to jest... można by pomyśleć, że jest... tak, ale to nawet widać na przykład my myślimy, że nasze struktury uniwersyteckie są skostniałe, tak? pierwszy magazyn taki akademicki poświęcony grom ukazał się w 2001 roku on jest do tej pory wydawany w wersji. Mówię o Game o... W Kopenhadze tak naprawdę. Mówię o Arsacie. o, Arsad, o, Arsad, o Arsad. Więc, Tak, Ale chodzi o to, że jak on. To było zaledwie 11 lat temu. I już wtedy, bo, bo wystarczy poczytać te, te publikacje z tamtego okresu, okazuje się, że bardzo wrogo były nastawione i władze uczelni w tych krajach właśnie zachodnich, nazwijmy. Bardzo wrogo byli nastawieni i nie było zrozumienia i do tej pory czasami można się spotkać z jakimś takim, wiecie, uśmiechem, takim pod nosem gdzieś kogoś, kto się na przykład zajmuje literaturą średniowieczną, teraz coraz mniej, ale to było, to zaledwie 10 lat temu było, więc też nie ma co wymagać, żeby nagle coś się stało, bo to, to, to jest inicjatywa wydolna tak? I więcej osób o tym mówi, więcej osób się tym interesuje, studiuje, pisze o tym i tak dalej. No to, to, to się w końcu stanie i, i tyle, no. Dobrze, to ja myślę, że, że żeby tak zakończyć optymistyczną akcję, żebyśmy nie wyszli tutaj tacy właśnie zniechęceni, to po prostu wspieramy oddolne inicjatywy, trzymamy głowy wysoko w dół, w... W... Tak, tak. To... czujemy się graczami niezależnie od tego, czy gramy w Bijuu, czy w GTA, czy wspieramy w się i mam nadzieję, że się A zobaczymy, za, za... Z... <śla> mam nadzieję, że się spotkamy za jakiś nie, czas, nie szpanuje, e, więc zapraszamy nie. na naszego Facebooka, żeby śledzić informacje. Dziękuję Uy, wszystkim. Nie grywa. Bardzo serdecznie. Facebook Gra Akademia. Więc yy, zachęcam. Wszyscy, wszyscy lajkują. Tak. To wszyscy. Polubcie. polubcie to. tak. I zaznaczcie, żeby w aktualności się pojawiały. Tak. Bo teraz to to jest bardzo i mam nadzieję do zobaczenia do za, za niedługo. Dziękuję również gościom. Bardzo. Dzięki.